Cześć, dzień dobry w bonusowym odcinku Kobiet Eksploatacji. Witają się z wami dwie backpackerki, Marta Płaza, czyli ja i Bogusia Szewczyk, która towarzyszy mi po drugiej stronie mikrofonu. Cześć Bogusiu. Witam ciebie moja droga Marto, witam wszystkich słuchaczy. I właśnie się zastanawiam, czy dzisiejszy odcinek to jest odcinek bonusowy kobiet eksploatacji, czy odcinek bonusowy kobiet eksploatacji na wakacjach, bo Prawda? właściwie <głos> Możemy podpiąć to zarówno pod nasz slasherowy sezon, jak i pod wyprawy wakacyjne. Dokładnie tak. Hmm, Otóż jesteśmy to jesteśmy sprytne. Tak, mamy chytry plan, słuchajcie. E, mamy chytry plan zabrać was dzisiaj do lasu. A dlaczego bonusowy odcinek już wam tłumaczę. Otóż e, stwierdziłyśmy z Bogusią, że na chwilę opuścimy lata 80. Po to, by omówić dla was pewną gorącą slasherową premierę, która choć sama jest chyba dość unurzana w takim 80 sosie, to jednak jest też takim bardzo rasowym, współczesnym komentarzem do tego, z y, czego kojarzony jest ten piękny gatunek, któremu poświęcamy nasz y, y, drugi sezon. Mowa oczywiście o hicie ostatnich dni, tygodni y, czy miesięcy, czyli In a Violent Nature w reżyserii Chrisa Nasza. Oklaski dla pana reżysera za to, co nam tutaj ugotował i za ten przepiękny slasherowy tytuł. To jest generalnie kanadyjski horror, więc też coś takiego ciekawego, niekoniecznie skojarzonego z takim amerykańskim klimatem. I miał światową premierę 22 stycznia w takiej prawdziwej mekce filmowego niezalu i, i, i kina gatunkowego, czyli konkretnie w trakcie Sundance Film Festival w ramach przepięknej sekcji filmów o północy. I e, myślę, że, tak, myślę, że... Tak. Myślę, że umiejscowienie tego filmu akurat w takiej sekcji bardzo dużo już nam powie o tym co ten film ma nam w ogóle do zaoferowania, prawda? Dla Chrisa Nasza w ogóle to jest pełnometrażowy debiut reżyserski. W ogóle to jest taki twórca, który trochę wyskoczył nam jak ten przysłowiowy diabeł z pudełka, bo ostatnie, co zrobił w kinie, to zaledwie segment o przepięknym tytule Z is for The God w horrorowej antologii ABCs of Dead 2. Nie wiem, Bogusia, miałaś okazję jej widzieć? Nie, niestety jeszcze, jeszcze nie, ale po tym, co zaserwował nam tutaj Chris nasz w swoim pełnometrażowym debiucie, to na pewno po to sięgnę, bo ma to dobre opinie, a ja ostatnio mało antologii horrorowej ja oglądałam też. i też jestem na takim trochę horrorowym głodzie, więc pewnie, pewnie zasiądę do tego, a teraz już mam no, dodatkowy argument, żeby no zabrać się za to szybko. Dokładnie tak. Rzeczywiście antologie cieszą się taką raczej niechlubną sławą, bo ciężko znaleźć taką antologię, która byłaby w pełni rzeczywiście dobra, zazwyczaj to są segmenty. Zazwyczaj mowa jest o segmentach, które są rzeczywiście na bardzo wysokim poziomie. Ale tak, Chris nasz swoim pełnometrażowym debiutem na pewno skłoni nas do tego, by sięgnąć po tą antologię. Jeżeli ją widzieliście, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, jaka jest wasza opinia jako o całości, albo też konkretnie o tym mm, segmencie właśnie nas, na, naszego e, Chrisa Nasza, o którym dzisiaj sobie poopowiadamy. Generalnie mm, ta antologia ukazała się dokładnie 10 lat temu, więc tak wow, to jest naprawdę <grych> konkretny powrót, prawda? Ale Chris Nasz to mhm. jest w ogóle też bardzo ciekawy filmowiec, bo myślę, że w kontekście tego jego debiutu pełnometrażowego warto wspomnieć o tym, że on zajmował się również tą stroną techniczną, tak, charakteryzacją, tak, ją, tak, dokładnie makijażem do to protetycznego. Do przejścia. No, bo, bo właśnie, bo tutaj można by odnieść takie wrażenie, że wow, 10 lat i skąd on nagle się pojawił, prawda? Mhm, że nic a, nie robił. Tak, ale rzeczywiście, tak jak Bogusia, Ty już zaznaczyłaś, nasz Chris Nash nie spoczywał na laurach, bo w międzyczasie tak zwanym realizował zarówno filmowe shorty, jak i właśnie efekty specjalne do przeróżnych filmów, w tym mhm. na przykład do. Psycho Gormana, Psychogormana, nie widziałam filmu, więc możliwe, że źle tutaj odmieniam. Generalnie film można było zobaczyć w 2021 roku w ramach Octopus Film Festival. Więc jak widać, no, reżyserowi kino gatunkowe, horror jest ewidentnie bliskie, prawda? Że gdzieś to ten świat filmowy bardzo dobrze czuje. No i właśnie i Na Violent Nature bardzo piękny hołd temu kinu składa. Zarówno mm -hmm. horrorom jako takim, jak i właśnie kanadyjskim slasherom, bo my tu w trakcie drugiego sezonu mówimy dużo o tym, jaki to jest amerykański gatunek z um, włoskimi tradycjami, a okazuje się, że um, w slasherach doskonale rodzili sobie też właśnie Kanadyjczycy. Um, żeby wspomnieć chociażby takie mocarne tytuły jak Moja krwawa walentynka, którą mm -hmm. zamierzamy dla was omówić. Dzięki Bogusi, która mnie przekonała. <śmiech> Fantastyczne i bardzo mało znane odsłony, które również mamy w planach, bal naturalny, czy choćby upiorne urodziny, czyli moja taka absolutna czołówka slasherów. No i generalnie ta lista mogłaby się nie kończyć, ale też nie o to dziś chodzi, aby te <śmiech> slashery kanadyjskie wymieniać, bo bohaterem naszego odcinka jest właśnie In a Violent Nature, czyli kolejny taki bardzo, bardzo udany kanadyjski horror, który już gdzie nie gdzie, uwaga, teraz już wchodzimy na bardzo kontrowersyjne tematy, został nazwany szumnie ambient horrorem. Powiem ci, że gdy przeczytałam e, o tym, usłyszałam w ogóle o tej etykiecie, znaczy się o tej etykiecie, już usłyszałam rok temu, ale w kontekście tego filmu, mm -hmm. to bardzo głośno parsknęłam śmiechem, bo to tak pięknie spina się z tym, o czym mówiłam rok temu na kapitularzu w trakcie prelekcji o post-horrorze, którą prowadziłam z Jerem i z Szymasem. Mianowicie, jak bardzo posthorror starał się wynaleźć koło na nowo, dodając mm -hmm. szlachetności mm -hmm. gatunkowi, który już tą szlachetność miał. I właśnie, jak z, jak z tego powodu bardzo ucierpiały szczególnie slashery, traktowane często jako, wiesz, ten najbardziej błahy podgatunek horroru. I nie masz wrażenia, że takie etykietowanie filmu nasza, jako właśnie takiego ambient horroru, hmm. czyli czegoś więcej niż zwykłego slashera, prawda, niejako pokazuje ubogość etykietowania jako takiego, ale nawet ubogość takiego postrzegania tych współczesnych filmów, że one są o jejku czymś więcej niż, niż te horrory, które kręcono kiedyś. I tutaj, na potwierdzenie moich słów, mam nawet taki cytat z samego reżysera, który mówi, mówił o takim podejściu, że. i na Nature na nowo definiuje gatunek slasherów, mhm. w taki oto sposób. Generalnie stwierdził, że takie podejście do sprawy jest nonsensem, czyli przybiłybyśmy piątkę panu. Chrisowi i dalej mówi tak, myślę, że wpisuje się to, czyli film w ścieżkę, którą każdy inny slasher wypalił już w kinowym krajobrazie. Nie robimy nic nowego, po prostu przenieśliśmy kamerę w inne miejsce. Nie chcieliśmy, żeby to była kpina czy satyra na to, czym tradycyjnie jest slasher. Chcieliśmy złożyć hołd tym filmom. Koniec cytatu. I wydaje mi się, że to jest takie piękne wyjście naprzeciw temu postrzeganiu współczesnych slasherów czy współczesnych horrorów jako czegoś więcej. A to jest tak naprawdę właśnie tylko umieszczenie kamery w innym punkcie. Co ty na to? Znaczy ja się w ogóle bardzo mocno śmiałam jak śledziłam kilka recenzji zachodniej prasy, w których tak natrafia się na takie etykietki jak ambientowy slasher, slow slasher, art slasher, tak. slasher festiwalowy, ale moim ulubionym jest chyba <grymny> też jedna taka etykieta, która po prostu doprowadziła mnie do łez slow bird backward slasher o Jezu, po co? Dlaczego z to jednej, sobie robicie? Z jednej strony ja doskonale rozumiem, że to chodzi też o pewnego rodzaju nakierowanie odbiorcy pod takim kątem, żeby zasiadając do seansu wiedział mniej więcej z czym będzie miał do czynienia, no bo nie każdy jednak lubi tam konkretną stylistykę, więc no etykiety, etykiety. Ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że współczesna kultura która potrzebuje takiego katalogowania, bo powstaje mm, bardzo dużo gatunków, mm, i ta przynależność gatunkowa jest też cechą istotną, ale wydaje mi się, że to już jest taki etap rozdrabniania się, już taki na, tak na siłę mm, rozpisujemy to na jakieś takie już podgatunki, po prostu stricte, wyszukane. Mhm. Ten, ten, to określenie ambientowy i określenie art y, slasher, ja doskonale wiem, z czego to się bierze, bo w przypadku i na Nature, mamy jednak do czynienia bardzo mocno z gatunkowym obrazem, który operuje jednak takimi typowo artystycznymi środkami. To jest też taki element, od którego wielu odbiorców oczekujących tylko i wyłącznie tej gatunkowej, krwawej zabawy jednak mhm. się odbiło, bo Oczywiście. In a Violent Nature jest też taką produkcją, która bardzo mocno polaryzuje odbiorców. Jest krąg osób zachwyconych, zachłyśniętych, po prostu padają na kolana. Jest ta druga grupa, która twierdzi, że no nudy do mało małokrwawe i tak dalej, i tak dalej. Małokrwawe, nie? Małokrwawe, tak jest. A propos tego, że twórcy nie usiłują wynaleźć na nowo koła, no to bardzo mocno widać to w sposobie, w jaki Chris Nasz opowiada o swojej produkcji w różnych miejscach, bo ja odniosłam takie wrażenie, że jest to koleś, który bardzo lubi gatunek, który tak, już Tak, totalnie. To była moja pierwsza myśl. Tak. oglądał całą masę filmów, z przeróżnych podgatunków horroru, jest jakimś no, takim zapalonym człowiekiem zaangażowanym w, w rozwój tego, tego gatunku i stara się może trochę ten entuzjazm okiełznać, ale też odniosłam takie wrażenie, że on mimo wszystko chciał jednak zrobić coś takiego nietypowego, być może wpasującego się w taki nurt, bo warto też powtórzyć to, co zaznaczyłaś na, na początku, to, że że film miał premierę na festiwalu Sundance, więc to też do pewnego stopnia trochę nam podnosi e, standardy, chociaż jak tak. sobie pomyślę, że publiczność Sundance'owa obejrzała taką scenę, jaką dostajemy w tym filmie, to to aż mi się po prostu moje Dobrze, że o północy, roduje. prawda? Dobrze, że o północy tak jest. Więc no z, tą, z, tą, z tymi etykietami i w ogóle z tym takim pakowaniem na siłę tego filmu w przeróżne kategorie, to jest śliski temat. Ale wiesz, nie? co mi się wydaje ciekawe? Mianowicie, wiesz, żyjemy w takim czasie bardzo takiej spoilerofobii, czy, czy właśnie takiego trigger warningowania wszystkiego. A z drugiej strony właśnie też potrzebujemy określić... Wiesz, precyzyjnie. Precyzyjnie, tak. Określić jakiś gatunek na nowo, który tak naprawdę... Nie jest niczym nowym, nie? że, że, że pewne rzeczy mhm. już istniały, więc z jednej strony boimy się tych spoilerów, a z drugiej strony musimy tak bardzo ładnie e, opakować coś, co trochę tylko odbiega od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. I pytanie mi się zasadnicze że to... poczekaj, tylko to kończę myśl, okay. myśl. Więc e, wiesz, pytanie zasadnicze czy. Tyle nowych gatunków powstaje, czy my po prostu musimy sobie mnożyć byty i wymyślać te właśnie byty na nowo, mm -hmm. aby sobie, nie wiem, gdzieś ułatwić percepcję pewnych rzeczy. To jest ciekawe, że z jednej strony właśnie spoilerofobia, a z drugiej strony no... Mm, Trudno nam pójść na żywioł w jakiś konkretny film. I okej, okay, reżyser też sobie zdawał sprawę, nawet powiedział, że zdajemy sobie sprawę, że wystawiamy na próbę cierpliwość kogoś, kto wchodzi na film i spodziewa się obejrzeć piątek 13. No ale wiesz, wydaje mi się, że warto sobie na początek naszej dzisiejszej rozmowy zadać pytanie, czy fakt, że ten film wygląda tak jak wygląda, nie jest yy, jakby naj, najmocniejszym argumentem za tym, aby go właśnie nie etykietować w takie górnolotne określenia Myślę, że tutaj wcześniej już dotknęłaś w ogóle istoty tego wszystkiego, bo użyłaś takiego sformułowania, że kwestią wyjścia przeciw oczekiwaniom odbiorców jest właściwe opakowanie danego tytułu i wydaje mi się, że w przypadku tego opakowania, to jest to słowo klucz, bo ja z jednej strony myślę o, tym, o tej produkcji w kategoriach takiego trochę robienia w konia obu grup odbiorców. No bo spójrz, okre Jakiegoś filmu mianem no slow, art, festiwalowy, ambient, tralalala, no to już celujemy w kierunku tej publiczności takiej nieco bardziej wyszukanej, szukającej no w czegoś innego. Znaczy, ten film jest takim trochę eksperymentem, trochę taką wprawką, trochę przeginaniem granic takiego horroru już rasowego, pluga, plugawego w cudzysłowie i wchodzenia na te festiwalowe salony z powodu konkretnych środków artystycznych, a z drugiej strony mamy też te typowe określenia właśnie, slasherowość, krwawy, trigery, mmm, to, że film nie otrzymał, czy tam miał problem z otrzymaniem kategorii wiekowej, nie? Że, że nie doczekał się określenia konkretnej kategorii, no to też już można sobie pomyśleć, jakie tutaj po prostu bezeceństwa będziemy na ekranie <S��> widzieć, więc tutaj mamy ukłon w kierunku tych osób, które oczekują w kinie jednak jakiej takiej brutalności, które bawią się po prostu tymi gatunkowymi schematami. Więc to na Violent Nature jest taką produkcją stojącą w rozkroku, jak ten tytułowy, jak ten główny morderca w filmie. Tak. I tak nie do końca wiemy, w którą stronę pójdziemy, ale ja to, ja to rozumiem i jestem sobie w stanie to wytłumaczyć, ponieważ żeby dotrzeć do określonej liczby odbiorców po to, żeby film nam się zwrócił, no to ten film musi się sprzedać. Musi żyć gdzieś tam w dyskusjach y, musi być komentowany. Więc no, takie oszukiwanie trochę, no, to jest właśnie tego rodzaju tak. kombinacja. A zresztą żyjemy też, w, wielokrotnie mówimy o tym, że żyjemy w czasach potężnej, popkulturowej nadprodukcji, więc te filmy muszą się wyróżniać. Jak usłyszymy, że kolejny leśny slasher z jakimś tam mordercą, który chodzi, chodzi i zabija grupę nastolatków, no to potencjalny odbiorca pokręci nosem i stwierdzi mech, no ja już to widziałem setki razy. A to dodanie do tego całego tego, całej tej konstrukcji zbudowanej na festiwalowości i artystycznym duchu plugawej produkcji, no to już... Być może zachęci go bardziej, no bo a, nie miałem może do czynienia z takim filmem, więc sobie tutaj pooglądam. To jest wiadomo sztuczne, to jest przekombinowane, ale pod kątem marketingowym, no to ja tutaj widzę pewnego rodzaju taką specyficzną grę jednak z odbiorcami mhm. i taką chęć mimo wszystko monetyzacji tej produkcji. Chociaż z drugiej strony patrząc na to, że Ina na Violent Nature był filmem, który został wyprodukowany przez Shader, no to tutaj już wiemy z czym to mamy do czynienia. To już jest wielki nie? spoiler, to prawda? To już jest jeden wielki spoiler. Ja zresztą zasiadając do seansu no, oglądałam to ze znajomym i mówię, słuchaj, tutaj leśny slasher, fajny morderca, zrobił to Shader. No to, to tak zobaczyłam, błysk oku i, i, i mówi no, skoro zrozumienie, żaden, to wiadomo, że tutaj będzie się lała krew i że będzie jednak, będziemy jechać po bandzie. także no, Etykiety, etykiety, po co nam one? no Jesteśmy na takim konkretnym artystycznym, popkulturowym zakręcie, że musimy sobie tłumaczyć rzeczy. Ta dyskusja jest też coraz szersza, bo bardzo wiele osób wypowiada się na różne tematy, więc na no, etykiety, etykiety. Ale właśnie, tutaj y, zauważyłaś bardzo trafną rzecz, mianowicie, że tak naprawdę y, w takim szerokim dostępie do kultury, w jakim tkwimy, tak naprawdę... Y wszystko może być y, spoilerem, wszystko może nas nakierowywać. Mhm. Właśnie, Shader, jeżeli siedzisz w horrorach, mniej więcej orientujesz się, jakie wytwórnie, jakie horrory wypuszczają, no to będziesz wiedzieć, że A24 wypuści inny horror, a Shader wypuści inny, prawda? To jest jakby już, już jakby połączone z, z charakterystyką danej y, firmy. Ale to, co mi się wydało właśnie szalenie ciekawe w tym, jak ten akurat film był promowany, to, że cały marketing był właśnie bardziej oparty na tym e, arthausowym, wiesz, po smaku, nie? Bingo, Niż tak jest. E, jego krwawości. Powiem Ci, że ja się przeogromnie zaskoczyłam. Tu oczywiście jeszcze nie będziemy się wgłębiać w ten temat, tylko mm -hmm. takie na razie luźne odczucia, mm -hmm. y ja się naprawdę zaskoczyłam tym, jak ten film jest krwawy. No, żeby wspomnieć chociażby tą jedną scenę, która, powiem ci, w, mojej, w moim osobistym rankingu horrorowych Wskoczyma zabójstw, wysoko, tak? nawet nie tyle slasherowych, co po prostu horrorowych, no. to jest ścisła topka. No, wygląda obłędnie. Jest to Jeżeli chodzi o etykiety, no to właśnie, to słuchając ciebie właśnie twojego bardzo interesującego toku myślenia, znowu doszedł do mnie taki wniosek, że, że tutaj jakby po stronie odbiorców jest, jest pewien taki sposób mhm. ograniczający pewnych treści. No bo tutaj widzisz, reżyser powiedział wprost, on nie wymyślił niczego na nowo. On y, nie chciał ujmować y, slasherów w jakiejś nawias piny czy satyry. Tak. Chociaż w moim odczuciu ten film wypada momentami przekomicznie. Tak ale właśnie w takim fajnym duchu y, ciepłym. Nawet gdy się śmiałam w tym filmie, a były takie momenty, to mm -hmm. miałam takie poczucie, że śmieję się z taką sympatią, nie? Że, że coś wyśmiewam. Mm -hmm. Ale że to jest takim mm, wiesz, mrugnięcie do, do widza, prawda? No i zgubiłam swój tok myślenia. Widzicie, to jest, to, są, to jest taki film. Dzisiaj będzie się działo dużo i będziemy z Bogusią rozmawiać na e, wiele różnych tematów. E, w każdym razie, wiesz, że my jakby sobie etykietujemy pewne rzeczy, e, nadajemy im wartość po to, mhm. żeby właśnie umocować ten film w jakiejś innej narracji, no bo wiesz, tak naprawdę... Um, ogólnie raczej rzadko się kojarzy z stare te slashery z lat 80. z jakąś artystowską wartością. Będziemy wychodzić też, tej myśli naprzeciw w kolejnych odcinkach. Zob <laughs> zobacz tylko jeszcze, to, to, to a propos tej promocji całej filmu, to ja jeszcze tutaj jedną taką drobną cegiełkę dorzucę. Dajesz. Wspomniałaś studio A24, a ja tak się, tak się mocno naigrywałam ze sposobów, jaki ten film w niektórych miejscach jest reklamowany i bardzo często nazwa w wytwórni A24 pojawia się w tych, w tych recenzjach, w tych informacjach, że no, gdyby oni sięgali po jednak taką bardziej ekstremalną materię, to spokojnie mogliby taki film wypuścić, to jest z jednej strony, a z drugiej strony ta produkcja wydaje się również taka trochę bardziej wysublimowana, już na etapie jakiejś plakatów albo jakichś takich grafik promocyjnych, które są w większości dyskusją z przeszłymi horrorami, bo sam plakat jest przecież inspirowany. Dostajemy też jakieś takie ulotki, które mogłyby leżeć w holu kina, które są stylizowane na reklamy filmów z lat 70-tych, 80 Podsyłałyśmy sobie z Martą różne rzeczy. Myślę, że kilka z tych grafik też dołączymy do podcastu na stronę, żebyście widzieli, z czym my tutaj mamy do czynienia, bo to, to też jest właśnie taka fajna dyskusja, z tym, jak my bardzo znamy ten gatunek, nie? I jak możemy niektóre tropy zdekodować już na etapie po prostu pojedynczego, pojedynczego plakatu, no nie? Co, tak. też jest, co, co, to, to, co też jest, myślę, świetną zabawą. I reżyser chyba Trochę również zachęca do, do tego typu poszukiwań, bo on sam w wielu wywiadach mówi, że z jednej strony owszem, jest to film wpisany konkretnie w te tropy slasherowe, że te rzeczy, które pokazuje na ekranie, są już takimi utartymi ścieżkami, ale jednocześnie odwraca tę kamerę, stawia ją w inny sposób, prezentuje ujęcia w taki nieco bardziej stabilnych kadrach, one są też długie, faktycznie to określanie slow, no to jak najbardziej pasuje, więc no to to jest albo bardzo takie przemyślane działanie, albo jednak próba udowodnienia, że no chcecie tak bardzo rozmawiać o horrorze jako o czymś takim wzniosłym, pełnym kontekstów, no to macie, nie? Ja wam tutaj zrobię przykład, skrytnasz serwuje, my przyjmujemy. E, capnę się jeszcze myśli, którą już zaznaczyłaś, bo w sumie i tak chciałam cię o to zapytać, więc jak już ta mm -hmm. kwestia została tknięta, to pociągnijmy tą myśl. Mianowicie, zanim wejdziemy w jakby taką szczegółową dyskusję na temat filmu, to muszę zadać to pytanie, bo wydaje mi się, że też ukierunkuje nieco naszą dyskusję. E, mianowicie właśnie, do kogo tak naprawdę ten film jest skierowany? Czy... Osoby nieobyte w slasherach w ogóle mają szansę się tu dobrze bawić. Teoretycznie, no piątek 13 prawdopodobnie każdy z nas albo widział, albo chociaż kojarzy z jakichś tam fragmentów, zdjęć, plakatów czy coś. I mniej więcej, nawet jeżeli filmu nie widzieliśmy, to z czymś on nam się kojarzy. Ale czy to wystarczy, aby na filmie Krisa Nasza bawić się w taki sam dobry sposób, jak osoby znające ten gatunek. I czy nie jest też trochę tak, że to przekleństwo piątku 13 dla leśnych slasherów trochę nie utrudnia im życia, bo tak naprawdę hmm. wszystkie jakby, znaczy no wszystkie, przesadzam, ale 98% recenzji, komentarzy, jakie czytałam, Sprowadzało i na Violent Nature właśnie do porównania z piątkiem 13. No i czy to nie jest jakieś przekleństwo tego gatunku, że trochę nieraz upraszczamy rozmowę na jego temat, właśnie do tego pierwszego tytułu, nie? No bo od piątku 13 wszystko się zaczęło tak naprawdę już, już na dobre w takim klasycznym ujęciu. Więc jak to jest, prawda? Czy, czy, czy osoby nieznające tego gatunku tak dobrze mają szansę się tu dobrze bawić? tylko poprzez ten filtr piątku 13, czy raczej nie do końca? Jak to widzisz? Znaczy to jest bardzo trudne pytanie, bo tu do pewnego stopnia w tym zagadnieniu, które poruszyłaś, mamy do czynienia z takim generalizowaniem trochę odbiorców, takim też przy, tak jak te etykiety, od których zaczęliśmy, to mhm. tak samo każdemu odbiorcy można daną etykietę przymocować. Myślę, że tu... Ogrom recenzji i ogrom opinii, z którymi ten film się spotkał, opinii przeróżnych, jest chyba najlepszą odpowiedzią na to twoje pytanie, bo... Ja wychodzę z założenia, że jak się zna gatunek, teraz jesteśmy w ciągu oglądania przeróżnych slasherów, wchodzimy już tak na dobre w te lata 80., więc no tak, leśne slashery, obozowe slashery jak najbardziej, więc pod kątem tego backgroundu, który mam dzięki kobietom eksploatacji, niektóre rzeczy łatwiej było mi w tym filmie zdekodować, ale ja też zaczęłam się tak zastanawiać nad tym z nieco innej strony. Czy każdy odbiorca musi mieć te narzędzia. Czy to nie jest też trochę takie mm, udziwnianie na siłę i takie też yy, no, nieco może stawianie się odrobinkę wyżej od, ty, od tego odbiorcy. Naszowi się w tym filmie to przydarza w kilku momentach, bo mm, odnoszę wrażenie, że początkowo bardzo wierzy w to, że ma do czynienia z widzami, którzy są zaznajomieni ze slasherem mm. i którzy będą się dobrze bawić, widząc chociażby taką scenę rozmowy przy ognisku. A po <śmiech> od pewnego momentu robi takie przedziwne coś, taki przedziwny ciach i zaczyna niektóre rzeczy pokazywać wprost, wręcz tak no, ostentacyjnie podsuwać je w, w, widzą już pod, pod oko kamery na zasadzie patrzcie, zobaczcie, to, to jest to. I ja też się zastanawiam, co mu przyświecało, że nagle porzuca tam ten swój, ten swój konsekwentny typ prowadzenia fabuły i odwraca tę perspektywę, to myślę, że sobie podyskutujemy później, to zależy czego się oczekuje w kinie jeszcze, tak skonkluduję tą moją odpowiedź na twoje pytanie, że jeśli oczekujemy jednak slasheru jako takiego, czyli efektywnych zbrodni, napięcia, jumpskerów, jakiegoś takiego nieustającego poczucia zagrożenia, to po części tutaj to dostaniemy, ale z drugiej strony ten film przez tę swoją taką artystyczną, ten swój artystyczny oddech jest mimo wszystko trudny w odbiorze, więc tu, to jest chyba, tak jak ja określiłam wcześniej ten film, takim ćwiczeniem artystycznym, mhm. tą, czy tam eksperymentem, to wydaje mi się, że uczciw, najuczciwszym postawieniem sprawy będzie właśnie określanie go tym mianem, że to jest do pewnego stopnia coś w obrębie gatunku, ale jednak tutaj reżyser, ser Dzięki tej swojej wiedzy, którą posiada i ogromnej miłości, m, którą też darzy y, horrory, no to postanowił się trochę tutaj pobawić. Nie każdemu to siądzie, no bo m, ja te, te, też czytając te różne recenzje zachodnie, spotykałam się no, z tymi określeniami, że jest to nuda po prostu, można zdechnąć <grym> z nudów <grym> w niektórych <grym> momentach, co ja akurat... Y badając, tak mówiąc potężne słowo tutaj użyję, badając slashery w tym roku, co dla mnie to, co inny widz odbiera jako nudne, przedziwne, niepotrzebne, zabierające pole do tej makabry, no to ja to bawiłam się nawet i na tych momentach dłuższych, wolniejszych, trochę innych, bawiłam się świetnie, ponieważ nasz wyszedł naprzeciw moim pytaniom, które, których bardzo dużo formułuję sobie w stosunku do tych slasherów obozowych, i do, do slasherów w ogóle, to, to, to też za chwilę będę chciała te kwestie poruszyć, mhm. ale tak jak nie ma filmów idealnych, które po prostu spodobają się wszystkim, tak samo no, In the Violent Nature nie jest y, przypisane do wszystkich odbiorców. No, musicie liczyć się z tym, że to jest jednak pewnego rodzaju eksperyment. Trochę tak jest, może nawet ja bym się bardziej skłaniała ku określeniu ćwiczenie, które którego użyłaś przedtem, mm -hmm. bo wydaje mi się, że ten film jest trochę takim e, ćwiczeniem naszej cierpliwości, co wydaje mi się <laughs> szalenie odważnym i właśnie takim e, zawadiackim wręcz krokiem w takim czasie, w którym jesteśmy, gdy te filmy są e, bardzo szybkie, nie? Że, że kiedy my jesteśmy bombardowani zarówno obrazami, jak i nawet takimi treściami marketingowymi wokół y, filmu. A tutaj mamy takie ćwiczenie z cierpliwości. Y, podążamy za naszym boogiemanem, Johnem, o pięknym imieniu. I wiesz, i w wielu momentach słyszymy tylko jego kroki, jakieś tam dźwięki przyrody. Y, tutaj znowu posłużę się cytatem z reżysera, który powiedział takie... Bardzo fajne słowa, i powiem Ci, że to do mnie bardzo mocno jakoś tam dotarło. Eee, uwaga, im bardziej będziesz cierpliwy w jakimkolwiek horrorze, tym bardziej pozwolisz sobie na budowanie napięcia i strachu. Mhm. I to niby nie jest żadna, wiesz, filozofia, żadna, wielka, filozofia nie? nie? Ha, ha. Ale jakoś w takich prostych słowach ubrał to, co, co często gdzieś mi tam umyka chyba w trakcie oglądania horrorów, szczególnie właśnie jakichś horrorów gór czy, czy, czy taki bar, takich bardzo efekciarskich. Mhm. I, i, I wydaje mi się, że takie jego podejście, szczególnie do takiego gatunku, jakim jest slash, czyli dynamiczny, od, wiesz, samokreślenie, slash, nie, czyli tak, ciąg. ciach. i już. Mhm. No, tak, ciach i już. I to ciach było zarówno po stronie Boogeymana, jak i nawet tego, jak te filmy wyglądały. Więc, no, to jest rzeczywiście coś, coś ciekawego, zarówno w obrębie gatunku, jak i w ogóle w obrębie czasów, w jakich jesteśmy. Więc Chris Nasz rzeczywiście jest twórcą, który miał jakiś pomysł na ten film. I ja go naprawdę szczerze podziwiam za to, że on wracając trochę z takiego niebytu po 10 latach... Zrobił coś tak świeżego, Zrobił coś no, takiego, tak. tak. I coś takiego odważnego, bo tutaj jednak m, było duże ryzyko, że gdzieś ten eksperyment się mimo wszystko mhm. nie powiedzie. Że y, slasher już jest y, tak... Y, y, otoczony takimi, wiesz, bardzo konkretnymi określeniami, bo okej, okay, mieliśmy w poprzednich latach również jakieś tam slasherowe filmy, ale mm -hmm. za, zazwyczaj były to y, wariacje wokół slashera. No a tutaj na papierze dostajemy taką niemalże klasyczną formułę slasherową, nie? Czyli mamy tak. y, młodzież na jakichś tam wakacjach w lesie, y, zamaskowanego zabójcę z ostrym narzędziem, y, więc jakby Taka formuła już, czy tego chcemy, czy nie, w nas jako widzach wzbudza jakieś określone oczekiwania. No a tu Chris nasz robi nam kuku <śm> <śm> <śm> <śm> i, i wiesz, i i gdzieś tam, czy odwraca? Nie wiem, ale na pewno zaskakuje. Zaskakuje właśnie tym umieszczeniem kamery w innym miejscu. Jeszcze coś, do, mhm. jeszcze coś dorzucę, bo te, te, o ile te slasherowe ścieżki są rzeczywiście już poprzecierane i one idą w przeróżnych kierunkach, to są one też mimo wszystko kręte. I wydaje mi się, że to, że dla wielu miłośników horroru i gatunku ten film jednak będzie wygrywał, mhm. to pewien problem pewne proste założenie, które Chris Nash sobie postawił. A od samego początku, kiedy opowiadał w różnych miejscach na temat tej produkcji, to podkreślał bardzo mocno, że zależało mu na tym, aby wyczyny Jonego w tym filmie wyglądały wręcz rzemieślniczo. Bo tutaj y też mamy często y y takie sekwencje, które są długie, są metodyczne, Oj, tak. y są precyzyjne y i nasz w jednym z wywiadów powiedział też coś, coś takiego, że zależało mu na tym, żeby te sceny wybrzmiewały jak najdłużej po to, aby widz w pewnym momencie poczuł znużenie, takie zmęczenie. Eee, chodźmy I dalej, nie? I żeby, I żeby też ta publiczność, która ma do czynienia z jego filmem, w pewnym momencie uświadomiła sobie z jaką groteskową przemocą ma do, ma do czynienia na ekranie, dzięki czemu... Mm, w jego film będzie wyglądał wręcz jak dokument przyrodniczy, bo on momentami rzeczywiście Oj, tak, tak wygląda, że, że sobie stoimy w jednym miejscu i przypatrujemy się takim, no już naprawdę długim, długim sekwencjom. Jakby taki ale gepard jest, zagryzał antylopę, nie? Tak jest, ale to jest dosłownie coś, o czym wspominałaś wcześniej, że to jest takie trochę wyjście również naprzeciw pewnego rodzaju oczekiwaniom odbiorcy, którzy jednak utożsamiają slashery z takimi filmami bardzo dynamicznymi, a nasz udowadnia, że można to zrobić powoli, można to zrobić metodycznie na zasadzie takiej no długiej, już bardzo, bardzo wyrazistej sekwencji i to wtedy też będzie działało. To jest właśnie niesamowite, bo mm, to, faktycznie jesteśmy jednak bardzo otrzaskani z takimi scenami zabójstw slasherowych, które no, wyglądają bardzo szybko, mamy tam ileś sekund po prostu ciachnięcia no i, i już jest po sprawie, nie? a on tak. tutaj jednak się bawi, jednak trochę chciałam powiedzieć, że grzebie w tych zwłokach, ale to nie to miało dobrze. ale jednak ale tak prawda próbuję. coś ulepić z tej fizycznej materii i nawet z takiego specyficznego przekraczania, możliwości ludzkiego ciała, bo te zbrodnie niektóre są realistyczne. Idziemy w kierunku tego naturalizmu, ale też mamy do czynienia z taką, no, bardzo szaderową właśnie, z takim szaderowym przekroczeniem nie? tego, tego tak. realizmu. No jest w końcu manem, prawda? Nie jest jakby takim e, zwyklakiem, tylko rzeczywiście istotą, która łączy gdzieś ten świat realizmu e, i, i tej ponadnaturalności. Zaraz sobie do tego przejdziemy. Tak, tak podsumowując takie nasze ymm, początkowe <grym wnioski <grym po ponad pół godziny. Klasyczne my. Tak. Powiem ci, że ja rzeczywiście byłam w szoku, jak dobrze mi się ten film ogląda i jak w ogóle nie czułam jakiegoś znużenia. No, ten John sobie idzie, idzie, idzie, idzie, idzie, idzie, idzie, idzie, idzie, idzie, idzie i a to ja, ci buduje napięcie. Tak, a ja to oglądam, tak. chłonę, cieszę się i, i w ogóle wow, nie? Dlatego jeżeli oglądaliście ten film, a na przykład nie jesteście zaznajomieni bardzo ze slasherami, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak ten zabieg wam m, pasował, jak go odebraliście, bo ja, Bogusia, jestem bardzo ciekawa, czy ta moja taka zajawkowość m, i takie zajawienie się na tych konkretnych scenach, nie mhm. wynika właśnie trochę z tego, że tą formułę zna tak mówiąc bardzo oględnie. I jestem bardzo ciekawa, jak, jak takie sceny odbierały osoby, które no, jakoś z przypadku trafiły na ten film. Właśnie skuszone jakimiś takimi nawiązaniami do piątku 13, To mnie strasznie jara, więc mam nadzieję, że ktoś w komentarzu da znać, jak to u niego było. No i z drugiej strony, mhm. jeśli na przykład zdarzył się jakiś taki widz, który przeczytał recenzję, w której na samym starcie dostajemy informację, że to jest po prostu film, w którym jest taka scena zabójstwa, jakiej jeszcze nie widzieliście. Jest ona krwawa, Dosłownie obrzydliwa, przegięta. No to jak... jak ktoś ukierunkowany w taki sposób odebrał właśnie te momenty o, przestojów tak, i ta nie? nuda. Nie? Bo to też, to, to, to też jest ciekawe. Nie? Czy, czy, czy, czego oczekujemy? Czy oczekujemy przemocy? Czy oczekujemy gatunkowej zabawy? Tak, Dajcie znać. Fajnie, że poruszyłaś ten wątek, bo wydaje mi się, że to jest taki trochę case tego, jak były reklamowane u nas córki dancingu Agnieszki Smoczyńskiej. No które z jednej strony były reklamowane jako jakaś, jakiś tam roman, romans, hmm. nie horror i teraz wyobraź sobie, w, w kinie osoby, które tak. szły na romans i szły na I horror, nie? tak jest. Kurczę, no mogłoby być różnie, prawda? E, no ale okej, okay, zmierzamy to 40 minuty, więc e, pora m, króciutko zaznaczyć fabułę, bo generalnie dużo teraz mówimy o tym, jak ten film wygląda, a gdy mhm. już będziemy mieć zaznaczone jakieś tam rysy fabularne, to będzie nam łatwiej odnieść się do e, konkretnych rzeczy. E, tak jak już, już zaznaczyłam przedtem, e, In a Violent Nature to jest e, wariacja, znaczy wariacja, to jest tak takie, mm, operowanie tym najbardziej klasycznym slasherowym schematem. E, mamy grupę nastolatków, która wyrusza na wakacje do jakiegoś pięknego lasu, pięknej okolicy e, no i gdzieś tam wałęsając się po tym e, lesie e, znajdują piękny medalion, e, który wisi na jakimś takim cmentarzysku, trochę jakimś takim niebezpiecznym miejscu, miejscu jakiegoś pochówku. E, no i co robią nasi nastolatkowie? Oczywiście zabierają medalion, nie wiedząc, iż medalion był taką pieczęcią na grobowcu właśnie naszego boogeymana, który teraz dosłownie powstanie z martwych i będzie po prostu polował na, teoretycznie na wszystko, co się da, ale niekoniecznie. O tym sobie już porozmawiamy niedługo, bo rzeczywiście jest w filmie nasza kilka takich fajnych scen dowodzących temu, jak Johnny, czyli ten nasz nieumarły boogeyman czuje się w tym miejscu w którym się znajdujemy razem z nim i razem z bohaterami. No i na samym, począ na samym początku, skoro już mamy mm, fabułę zarysowaną, e, chciałam cię zapytać o taką no, najbardziej podstawową kwestię w kontekście tego filmu, mianowicie o sposób, w jaki on jest kręcony. Mamy tutaj point of view mordercy, czyli zabieg mhm. teoretycznie bardzo dobrze znany. Mówiłyśmy o nim chociażby w przypadku mm, podglądacza. Zresztą takie sceny pojawiają się w różnorakich slasherach, jako, taki, jako takie uatrakcyjnienie. Jeżeli pamiętacie pierwszy, oryginalny Piątek 13, to też na pewno kojarzycie te ujęcia z perspektywy pani Wurhis. Spoiler. Nie. Tak, spoiler, spoiler alert, uwaga. I generalnie tam te chwyty były, prawda? Ale nie masz takiego wrażenia, że tutaj Chris nasz Idzie jeszcze jakby trochę dalej i już mhm. mówię, o co mi chodzi, bo w momencie, gdy w innych slasherach pojawiał się taki zabieg, no to okej, okay, mech, w sensie oglądam, ale jakoś się tym strasznie nie jarałam. Było to dla mnie mm, bardzo czytelne i wzbudzało bardzo takie mm, o, czytelne emocje, których się spodziewałam. Natomiast mhm. tutaj, nie wiem, czy miałeś podobnie, ale ja łapam się na takim strasznym jakimś przerażeniu. Szczególnie w takiej scenie, gdy Johnny jest gdzieś tam w lesie, a my słyszymy auto, w którym jadą nasi mm -hmm. nastolatkowie. Mm -hmm. Mm -hmm. Jadące taką leśną drogą, słyszymy śmiech, głosy i tak dalej, i I my ich jakoś tam bardzo, bardzo nie widzimy, bo oglądamy tą scenę trochę z boku, ale powiem Ci, że we mnie się jakiś taki, taki lęk uruchomił na zasadzie Kurde, jak następnym razem będę jechać przez las, to skąd Kto mam patrzy? wiedzieć, czy ktoś mnie uh -huh. nie obserwuje? Ja byłam tym śmiertelnie przerażona. Nie wiem, jak Chris Nash to zrobił, ale no dla mnie to jest dowód na to, że on ewidentnie miał pomysł na to, aby ten chwyt tego point of view mordercy odświeżyć. No to jest też um, takie doświadczenie, z którym wiele osób może się utożsamiać, jednak empatyzujemy trochę z y, tymi osobami siedzącymi w samochodzie, bo też byliśmy w takich sytuacjach i też czasami przejeżdżaliśmy nocą przez mroczny ras, las sami albo albo nie. nie. <laughs> tak, tak. Chris nasz um, wspomina, że ten, te, te, ten, ten pomysł na to, w jaki sposób na Violent Nature wygląda, wziął mimo wszystko z tego kina takiego bardziej artystycznego. Tam wspominany jest Gas Van Sant i jego film Słoń. Twórczość Panosa Kosmatosa też jest wspominana i Teresa Malika. No to mamy tutaj już takie nazwiska gdzieś tam konkretne. Ale użycie tego konkretnego zabiegu, czyli to, że praktycznie jako widzowie jesteśmy cały czas, no przez większość filmu jesteśmy za plecami mordercy i wędrujemy z nim przez te mm, dzikie, leśne ostępy, to jest, powiem Ci, Taki kapitalny zabieg. Nic nowatorskiego, bo no w, czasami w recenzjach pojawia się też informacja o tym, że jest to taki bardzo innowacyjny zabieg pod kątem rozwoju gatunku. No to najwidoczniej ktoś nie oglądał <grym> tych wszystkich filmów, <grym> które były robione wcześniej i teraz stwierdził, że jest to do pewnego stopnia przełomowe nowatorskie. Nowatorskie może być pod takim kątem, że tutaj... Mm, Czuć bardzo mocno takie środowisko jak z gry komputerowej, że my jesteśmy właśnie tą osobą sterującą, tym kimś, kto cały czas jest z, tą, z tym zabójcą. I to robi kapitalne wrażenie z tego powodu, że buduje nam takie niesamowite napięcie, właśnie to jego chodzenie, lesie to jego przemieszczanie się, zmienianie lokacji, tropienie ofiar. To jest, tam wcześniej zagaiłam taki temat, że Krysowi, Naszowi udało się odpowiedzieć na kilka moich wątpliwości, które miałam w ogóle w stosunku no właśnie, do slasherów. No właśnie, to mnie bardzo zaciekawiło. Tak, bo po pierwsze, jak to jest możliwe, że slasherowy zabójca zawsze natrafia na swoje ofiary? Jak, jak to jest możliwe, że Rozsądna on... na Bogusia, on, tryb włączony. <suszy> jak to jest możliwe? że on po prostu dopędza je wśród tych przeróżnych okoliczności przyrody. Zastanawiałam się też wielokrotnie, ile słyszy morderca, a w tym filmie dostajemy dialogi nastolatków, słyszane z perspektywy zabójcy, co też wydało mi się bardzo fascynujące, bo jak oni tam się naradzają, że tu ktoś tak, zniknął, coś tak. trzeba by zrobić, zadzwonić po policję. To I ta, ta perspektywa, że ktoś może Cię słyszeć, to Albo jak, planu jak planują, że tutaj trzeba będzie zostawić jakieś sidła, to ja pójdę na wabia, ty tutaj zostań, zaatakuj go z drugiej strony, a on to kurde wszystko słyszy i, może I masz zareagować. ochotę krzyczeć do tych bohaterów. Ej, cicho, bądźcie tak, cicho, bo on ale zob stoi i wszystko. Zobacz w ogóle, wie. jakie to jest fantastyczne odwrócenie naszych typowych reakcji, nie? Że no. zazwyczaj w slasherach masz takie um, reakcje na zasadzie: nie idź tam, co robisz i w ogóle, a tutaj cicho, on was słyszy. No fantastyczny <śmiech> zabieg. Jeszcze jest też coś, co wydało mi się równie interesujące, czyli coś, co fani wszystkich długich, horrorowych i slasherowych franczyz bardzo często poddają wątpliwość, czyli co robi zabójca pomiędzy atakami. A tutaj się okazuje, no, czy ten, ten Jason na przykład sobie czeka na kolejny piątek trzynastego, tam siedzi sobie w cieplutkich kapciusiach przy kominku i wyczekuje, nie? Albo Michael Myers pije sobie gdzieś tam bourbona w domu Myersów i patrzy z niecierpliwością na zegar i idzie na Halloween. kalendarz i czeka, O, już nadchodzi Halloween, to czas się ubrać i porozrywać kilka, kilka osób. Nie, To jest też ciekawe pytanie, co się dzieje pomiędzy tym wszystkim. A tutaj okazuje się, że dostajemy odpowiedź, która jest praktycznie banalnie prosta. Zaznajomienie z terenem, to że nasz zabójca, że udaje mu się dopaść swoje ofiary wynika z pewnego rodzaju systematyczności działania, no bo on przenaprzód idzie konsekwentnie, jak ten... Wyrabia 10 tysięcy kroków dziennie. Jak to, jak to zło z filmu coś za mną chodzi. i tak, idzie, to jest świetne skojarzenie. I nawet jeśli jest powolny i ociężały i nie biegnie, bo zno, zauwa należy zauważyć, że Johnny nie biegnie za tymi swoimi ofiarami, nie, nie, nie pędzi za nimi na złamanie karku, tylko właśnie idzie sobie tak powoli, skrupulatnie, krok po kroku, ale prędzej czy później i tak na nich trafia, bo Zna misówkę, zna ten las, wie którędy dojść, żeby, żeby jednak no, trafić na te, na te swoje ofiary, to z jednej strony. A z drugiej strony ten punkt taki typowy dla gier komputerowych też jest takim naddatkiem wizualnym, bo coś co w tym filmie mnie... Tak najbardziej przerażało, tak najbardziej, najbardziej. Mhm. Z jednej strony te efekty gor i te wszystkie sceny śmierci, okej, okay, ale było coś gorszego, to poczucie nieuchronności, to, że Oj, tak, on idzie. I, I dojdzie, oni, w końcu do nich i znajdzie. później ich znajdzie i nic go nie powstrzyma. To tak jak w przypadku recenzji Halloween wiele osób pisało, że Michael jest taką potężną kulą przemocy, która idzie i po prostu tratuje wszystko na swojej drodze. No potrzymajcie mi piwo. To jest dopiero, Johnny to jest dopiero kula przemocy, <śmiech> która prze naprzód i jego faktycznie nie można powstrzymać, bo cały ten motyw związany z naszyjnikiem, z tym Wisiorkiem, mhm. który stanowi niesamowitą taką pieczęć, która go powstrzymuje, trzyma go w tym, w, w tym grobie, i to, że to zostaje zdjęte, i on idzie praktycznie bezmyślnie, nie? wtratując wszystko na swojej drodze. Tutaj nie ma mowy o tym, że tego ty powstrzymasz. To jest takie najbardziej też, też, też przerażające, bo możesz do niego strzelać, możesz go uderzyć, możesz go tam kopnąć, no ale co z tego, skoro ci wypluje fla, flaki? No to, I tak to zrobi. Dosłownie. Tak, jak słyszycie, dużo w nas dzisiaj ekscytacji, takiego entuzjazmu, ale rzeczywiście film Krisa Nasza jest taką produkcją, która e, połechta ego wszystkich slasheromaniaków, no może nie wszystkich, okej, okay, zakładam ten, tą, tą granicę błędu, że jednak będą osoby niezadowolone, ale rzeczywiście wgryzając się w poszczególne aspekty tego filmu, bardzo łatwo odnieść je do całego gatunku jako takiego i, i naprawdę powiem ci, że mi to serducho bardzo mocno grzało, bo rzeczywiście w dobie tych takich, wiesz, meta-slasherów, slasherów postmodernistycznych i tak tak dalej, trochę już tak okrzepło nam takie myślenie o slasherach w kontekście Mm, jakieś tam parodii, czy, czy, czy właśnie kpiny z poszczególnych aspektów, nie? Ta krajwenowszczyzna, że tak powiem. Mm -hmm, mm -hmm. Mm, natomiast tutaj mamy co, coś tak zupełnie odwrotnego, coś, co rzeczywiście y, gdzieś tam wyciąga te niteczki z, z tego nurtu, prawda? Y, no, ale przygląda się im z takim uśmiechem, z taką e, czułością, z taką kontemplacją, nie? Więc mhm. m, bardzo e, trafne było określenie, którego użyłaś, że e, film i, i, że Johnny jest bardzo metodyczny, ale też film sposób, w jaki on wygląda jest, e, jest bardzo metodyczny, bardzo taki kontemplacyjny, bo e, rzeczywiście to, że e, żony idzie, idzie, idzie i idzie, e, mhm. też nie jest tak, wiesz, tylko taką zagrywką jakąś, taką arcynie, że, żeby reżyser pokazał, że on ma się za jakiegoś lepszego, czy coś. Ale to otoczenie Johnnego też się przepięknie zmienia, bo to, Oczywiście. Ta, ta jego determinacja jest widoczna w tym, jak te okoliczności ulegają jednak przekształceniu, bo to sobie możesz zrobić na przykład pięć ujęć faceta, jak się błąka po lesie, a tutaj jest tego bardzo dużo i, i ta jego determinacja jest widoczna pod takim kątem, że on idzie w ciągu dnia, idzie, idzie w o poranku, czujemy to, nie gdzieś tam jakieś mgły się unoszą. Tuż przed świtem. Tuż przed świtem, dokładnie. A on idzie też ciemną nocą i doskonale się orientuje. I nie wiem, Marta, czy ty też, bo ta, ta, ta metodyczność, i yy, nie wiem, czy również miałaś takie, takie odczucie, że yy, samo to dążenie i samo to zmierzanie w kierunku ofiar było tak nieznośne i tak irytujące, że ja te sceny śmierci i to, że on w końcu dociera tam i łapie te ko kolejne swoje ofiary mhm. i je zabija, to ja to naprawdę odbierałam w kategoriach jakiejś takiej niesamowitej ulgi, no bo już doszedł. Tak, Już, doszedł. Napięcia, już co, nie? doszedł i już zrobił, a przez ten czas, kiedy on idzie, jeszcze nasz, jeszcze też się bawi, bo no ten slasher ma to do siebie, że mamy bardzo dużo przeróżnych narzędzi zbrodni. I my to widzimy, jak on, z, jak Johnny systematycznie sobie Zmienia, nie? a to bierze siekierę, a to bierze te haki do ciągnięcia drewna, mhm. a może tym razem wezmę głaz, tam te inne akcesoria Oj, odkłada to scena na bok, mocna, podnosi ten kawał po prostu głazu i rzuca w, swojego, w swoją ofiarę, więc tym, tym też się bawi nie? i to też jest do pewnego stopnia czynnik, który buduje nam takie napięcie, że tam na tym filmie momentami nie można usiedzieć, bo przez ten sam moment, jak on idzie i w jego polu widzenia pojawia się już ofiara, to ty sobie po prostu w głowie zaczynasz roić wszystkie najgorsze scenariusze. Zaczynasz sobie wyobrażać, co za chwilę zobaczysz i to wyczekiwanie jest nawet bardziej przerażające niż sa ta sama sekwencja śmierci. A nasz jeszcze w ogóle zrobił rzecz perfekcyjną, ponieważ pierwsze morderstwo jest czymś, co widzimy poza, yy, poza ekranem. Nie widzimy pierwszego mhm. morderstwa, widzimy je tylko na zasadzie takiej, że Johnny się zbliża do, do tej swojej ofiary i mamy bliźniacze ujęcia, ręki, która dotyka prawie, że twarzy tego tam faceta. I po chwili mamy cięcie i dostajemy tę samą rękę w tej samej pozycji, tylko że zakrwawioną. I ty sobie, widzą tak. po prostu przez te trzy sekundy wyobrażasz, kurde, co on tam z nim Do tej porobił. sceny jeszcze wrócimy, A... więc e, trzymaj, trzymaj tą myśl, bo m, chciałabym cię o jedną jakąś jeszcze konkretną rzecz zapytać, więc, e, więc na pewno do niej wrócimy. A wiesz, co w tym jest w ogóle jakimś takim paradoksem, czyli w tym konkretnie budowaniu napięcia przez cały film, że tak naprawdę tutaj nie dostajemy żadnej muzyki. Żadnej. I to mi się wydało tak szalone, no bo tak, znowu... To jest tu, ten ambient, Marta. Tak, tak. I wiesz, i znowu tutaj odnieśmy się do samej, samego pochodzenia, określenia slasher od slash, czyli właśnie to cięcie, mhm. to ciach. Mamy w slasherach wiesz, tą taką stopniowaną muzykę, że jeżeli gdzieś tutaj jakieś takie dum, dum, dum, dum, dum, nie? Że, że idzie muzyka w górę, to spodziewamy mm -hmm. się, że coś się wydarzy. Generalnie muzyka nam e, bardzo podbudowuje napięcie. Tutaj znowu się... E, jakby odwołam do tego, co sam reżyser powiedział. E, muzyka może być podporą, od razu wywołuje emocje. Nie chciałem mówić widzom, co mają myśleć, ani co czuć podczas oglądania filmu. Chciałem stworzyć jak najwięcej obiektywnego punktu widzenia. Udało mu się. Totalnie, totalnie. I Udało mu się. Ciekawe jestem, czy ty też miałeś takie odczucia, bo tutaj mówimy dużo o właśnie tym napięciu, tym takim oglądaniu tego filmu e, w takim wręcz z pięciu mięśni, mhm. Nie miałeś też trochę wrażenia, że nasz przez to, że nie używa muzyki, trochę nam oswaja tą grozę. Już odrobinę na ten temat powiedziałaś wcześniej, mianowicie o tym takim dokumentalizmie. Ja tutaj się tak, śmieję, tak. że tak jak gepard zagryzający antylopę. Ale to jest fantastyczny top. To tak to tak, tak. wygląda w tym filmie. Tak, to jest coś, co mi się chyba no, najbardziej w tym filmie spodobało, że te morderstwa są z jednej strony bardzo krwawe, to powiedzmy wprost, efekty praktyczne są naprawdę genialne. Nie zaspoilerujemy wam najlepszej sceny, najbardziej krwawej, bo tutaj działa efekt szoku, więc miejmy nadzieję, że jeżeli nas, nas słuchacie przed obejrzeniem filmu, to nie natraficie na ten spoiler. W każdym razie, wiesz, przez to, że te sceny nie mają muzyki, że są takie zwyczajne, takie precyzyjne, właśnie takie metodyczne, to ja trochę patrzyłam na nie jako na coś zwyczajnego. To jest niesamowicie absurdalne uczucie, no ale właśnie tak na mnie to zadziałało, że muzyka z jednej strony w filmie może ci to napięcie budować... Ale jej brak nagle sprawia, że ta groza jest w jakiś sposób oswojona, pozbawiona tego wiesz, gatunkowego dystansu? Jak to u ciebie było? No ja miałam dokładnie takie same odczucia jak ty, bo ten brak muzyki to też jest takie, taki jednak element idący w kierunku jak największego urealnienia oglądanych, yy, oglądanych wydarzeń. Tak trochę je racjonalizujemy na takiej zasadzie, że no, ten las też yy, tętni swoim życiem. Tutaj też mamy, mamy ścieżkę dźwiękową, tylko ona nie jest zrobiona muzyką, tak. tylko odgłosami, odgłosami lasu, co wydało mi się naprawdę fantastyczne. Z tego powodu, iż w tych... Yy, slaszerach obozowych, z tych slaszerach leśnych, bardzo często morderca jest utożsamiany z tymi siłami natury, nie? Z jakimś takim elementem, który wychodzi z tego, z tego lasu, zespolony praktycznie z nim i zabija osoby, które weszły na jego terytorium, w cudzysłowie, nie? Tutaj zresztą też mamy ten motyw wyłażenia z grobu, nie? I to tapianie się w leśny krajobraz, to jest też coś perfekcyjnego, bo w kilku scenach, oni co też doskonale ogrywają, jak Johnny stoi pośród tych drzew, to wydawać by się mogło, że my go widzimy, a może jednak go nie widzimy. Może to był jakiś tam cień, który gdzieś, gdzieś przemykał. Nie? I to też robi, robi świetne wrażenie. No, a te odgłosy lasu, ja się w paru momentach capnęłam na tym, że zastanawiam się, czy oni słyszą jak on idzie. Bo ten film pod kątem realizacyjnym, realizacji dźwięku jest naprawdę znakomicie zrobiony. Tutaj te dźwięki są jakoś tak wyostrzone, może troszeczkę Podbite, że jak morderca przemieszcza się przez las, to słyszymy te właśnie chwaszczące liście, pękające gałązki, nawet sam jakieś, nie wiem, ocieranie się gałęzi o jego ramię to wszystko słychać. Dokładnie, I to robi naprawdę fenomenalne wrażenie. I sprawia też wrażenie czegoś bardzo głośnego, więc ja w niektórych chwilach, jak on tam się na przykład zbliża do nich przy ognisku, do tych, do, do tych młodych ludzi, zbliża się przy ognisku, albo idzie w kierunku ich domku i ja słyszę, że on idzie, to tak się zastanawiałam, mówię, kurde, no nie, nie zwracacie uwagi na to, że coś tam wam szeleści, chrzęści. Piękne no, było to ujęcie, jak robili sobie selfie, nie? Przy ognisku. O, tak o znakomite, Kamera jest ta tak scenna. odbija tak, w bok. Tak, I ty tak. się zastanawiasz, czy on zaraz wyjdzie, czy nie? nie widzą, nie widzą, tak, tak, tak. No to udźwiękowienie, a wracając do muzyki, to muzyka w jednej scenie morderstwa się pojawia i właśnie przez to, że staje się takim elementem z zewnątrz, takim nieprzestającym do tego wszystkiego, co oglądaliśmy do tej pory, to też jeszcze nam podbija całe te wrażenie, bo Johnny zabija jedną osobę, która tak oldschoolowo trochę używa jakiegoś walkmana, czy czegoś. Słuchawki tak. podczas śmierci zostają wyrwane z tego złącza i dźwięk roznosi się praktycznie po całej przestrzeni obok. No i Johnny zabiera zwłoki tego, tej swojej ofiary i udaje się w pewne miejsce i ta scena, jak on idzie i te baterie w łokmenie się wyczerpują Piękne. i ta muzyka powoli tak się rozciąga, spowolnia. Ał. To też jest po prostu taki efekt. To jest prosta sprawa, nie? No to, to a propos tego, co mówiliśmy, on tutaj koła nie wynajduje, nie? Twórca. A jednak buduje ci to po prostu konkretne wrażenia. I działa naprawdę perfekcyjnie, no a te odgłosy lasu, no to, to też, ja to czytam w takich kategoriach, że jednak ten las ma swoje życie i w momencie, kiedy jesteś gdzieś tam, w tym terenie bardzo takim odległym, bardzo odosobnionym, to tego twojego krzyku nikt nie usłyszy, nie? I, i to, że te dźwięki przyrody i Johnny jako to utożsamienie tej natury, yy, która bierze górę nad, nad ludźmi, którzy się tam pojawiają, no to no no jest to dość, dość czytelny symbol, no nie? Wow, w tym momencie powinnyśmy zakończyć odcinek, bo rzeczywiście tak pięknie podsumowałaś cały klimat tego filmu i w ogóle cały taki wyźwięk tych slasherów leśnych, które rzeczywiście, zazwy znaczy zazwyczaj zawsze podkreślają tą e, taką nieskończoną moc tego lasu, mm -hmm. przyrody, mm -hmm. nie? No, e, w piątku 13 też mieliśmy te sceny, gdy e, tam wąż wchodzi tak, do jednego domku tak jest e, Zostaje zabity maczetą. Ała. Kanaan, co to w ogóle za scena była, nie? A mnie się od razu skojarzył, wiesz, bo to też jest, to też jest, ja chyba w dobrym momencie po prostu obejrzałam ten In a Violent Nature, bo przygotujemy się, przygotowujemy się do kolejnej nagrywki z kobiet eksploatacji i mam ten film na świeżo po tuż przed świtem i w, tuż przed świtem od razu y, skojarzyłam po prostu te sceny, kiedy zabójca pojawia się gdzieś tam za wodospadem, na przykład, nie? O. I teraz oglądam i na Violet Nature i patrząc na tego Johnnego, który gdzieś tam pomiędzy tymi drzewami się przemyka, gdzieś się, przyczaja się, on się nie musi przyczajać, on po prostu stoi między tymi drzewami. Tak, niemal to, jak niewidzialny, nie? Niemal jak po prostu zespolony z tą naturą, no to od razu mi się gdzieś po, pokomponowały te dwie sceny jako coś takiego no naprawdę typowego dla tych filmów, ale też, te, te, też działającego, nie? Bo to, to się można naigrywać, że jak się widziało jeden film, Filmu, to już wszystkie chwyty tutaj masz, nie? Już wszystkie rzeczy, którym cię, którymi cię może zaskoczyć twórca, no to już widziałeś. Nie, nie, nie. wcale, bzdura, wcale kochanie, kochani, tak dura e, Ja tutaj tak oczywiście trochę tak pół żartem, pół serio mówię, ale rzeczywiście to jest coś, cały ten wątek natury, co było szalenie istotne dla właśnie twórców slasherowych. Czasami świadomie, czasami nieświadomie im to wychodziło, ale niemniej jednak te wątki się pojawiały, dlatego zawsze się tak sprzeciwialiśmy tej etykiecie post-horroru, która tak nobilitowała te współczesne horrory, ponieważ dawniej tego nie było. No, no właśnie, tak jak mówimy, bzdura, te wątki było, pojawiały oczywiście. się również w dawnych, dawnych slasherach, pierwszych slasherach w piątku 13. jak już powiedziałyśmy, ale oczywiście nie tylko. I dlatego spodziewajcie się wątków ekologicznych w em, slasherowych odcinkach. Jeszcze nie powiemy w kontekście jakich odcinków, ale na pewno będą. będą. A wspominam o tym, no bo i na Violent Nature, czyli na jakiejś tam przemocowej naturze, w takim bardzo e, tępym, e, kulawym tłumaczeniu. E, tagline filmu Nature is Unforgiving, czyli naturalnie. Nie wybacza, prawda? Mm. I, I to już nam buduje tytuł, tagline, już nam buduje obraz takiego dzieła, które nie będzie traktowało natury tylko jako zwyczajnej lokacji, czegoś, co ma robić za tło wydarzeń. Raczej natura tutaj staje się no, jednym z głównych bohaterów. Myślę, że nie będzie przesady w takim stwierdzeniu. Dlatego właśnie tutaj chciałabym się jeszcze chwilę skupić na, na samym Johnem, już o tym trochę mówiłyśmy, ty też wyraźnie to podkreślałaś, że Johnny jest tutaj częścią lasu, prawda? No mhm. dosłownie budzi się spokojnie. Z pod tego leśnego poszycia. Ja bym nawet powiedziała więcej. On jest wręcz drapieżnikiem, jednym z drapieżników. E, tak. Tutaj w ogóle aktor, który wcielił się w postać e, Johnego, Ray Barrett, bardzo fajną rzecz powiedział. E, patrzyłem na niego jak na dzikie zwierzę, jak na coś, co należało do miejsca, w którym się znajdował. I to wydaje mhm. mi się, że jest e, kwintesencja tej postaci i, i sposób, w jaki warto ją postrzegać. I e, tutaj dla, Dlatego też wcześniej ci powiedziałam, że jeszcze będę chciała wrócić do tego pierwszego morderstwa i wydaje mi się, że mm -hmm. tutaj jest e, na to... Dobry moment. Dobry moment. E, no bo właśnie, powiedzmy głośno, jako pierwszy ginie kłusownik, który e, zastawia pułapki na zwierzęta. E, w ogóle, powiem Ci, że dla mnie to były mega mocne ujęcia. Mm -hmm. Jedne z pierwszych filmów, gdy widzimy właśnie jakieś truchła zwierząt. Tak, tak. Strasznie. zrobione. W ogóle efekty praktyczne stoją tutaj na wysokim poziomie. Nie nie tylko jeśli chodzi o same sceny gór, ale nawet o wygląd Johnego. Jego twarz jest wow, mocarna. Mhm. E, no i wiesz, no i mamy właśnie to podbudowanie, trucha zwierząt, jakieś tam pułapki. No i pierwszy ginie właśnie kłusownik. E, ginie w jaki sposób wpada w zastawioną przez siebie, przez pułapkę, siebie pułapkę, prawda? Tak. No i właśnie, czy to nie jest też jakiś taki... Jaka, jakiś taki kierunek pokazania Johnego jako e, tego czyściciela. Tak, no. tak. Jako tego czyściciela lasu, nie? Że on tutaj e, wybija wszystkich szkodników e, tam chyba są nawet jakieś sceny, w których ta, ta młodzież chyba strzela do czegoś mhm. i tam pojawiają się jakieś takie oczywiście zabawowe dialogi o rekompensowaniu sobie innych braków tak. i wiadomo, my tutaj trochę ironizujemy i dopowiadamy, no ale patrząc na kontekst całości, na to jak ten film wygląda, jakie porusza wątki, no to można tutaj postrzegać Jonego jako trochę takiego właśnie obrońcę tej przestrzeni dzikiej, tego właśnie strażnika lasu niemalże, co się świetnie łączy zarówno z tym, jak ten film wygląda, jak ta postać jest kierowana, jak i z tym, jak natura ogólnie w tych slasherach leśnych zawsze wyglądała. No to, to, to zabójstwo kłusownika jest z jednej strony przerażające, ale też jest y, zabawne bardzo, bo tak z jednej strony się będę zgadzała z tym, y, co, co, co mówimy i z tymi argumentami, które reformujemy mi w kierunku tego, że Johnny jest właśnie tą ręką sprawiedliwości i że to jego zespolenie z lasem jest też utożsamiane jako no, taki strażnik lasu. Nie? On tam jednak tych młodych ludzi eliminuje, no ale z drugiej strony też atakuje strażnika leśnego z przeróżnych powodów. Jakieś tam zażyłości, jakiś tam konflikt z przeszłości się załącza. No, to tak, prawda? Nieistotne, ale to zabójstwo kłusownika jest w ogóle kapitalnie zrobione, tak. bo tutaj to napięcie jest też, też budowane właśnie w ten sposób, że on do niego strzela, kłusownik strzela do Johnego, wybiega z domu i biegnie, biegnie, biegnie, pędzi na złamanie karku, a Johny spokojnie i cierpliwie sobie za nim trupta, idzie, idzie, i w momencie, kiedy dociera i ten bohater jest w własnych sidłach, to jest to naprawdę, ja poczułam w tym momencie taki, taką jakąś radość, to może za, du za dużo powiedziane, ale takie poczucie no, jakiejś takiej sprawiedliwości jednak. Dokładnie. Nie, że byłeś gościu wcześniej ostrzegany, że to nie zastawiaj sidła, bo przecież rozmawia z tym strażnikiem leśnym, że no, być może kiedyś w te sidła wpadnie ktoś inny niż zwierzyna, no i co wtedy, jak się z tego wymiksujesz, no a tam wywiązała się z tego kłótnia, no i dochodzi do najgorszego po prostu scenariusza, że się wpada we własne sidła i jest to naprawdę świetne, świetne metafora, zagranie. Nie? A tak, a dlaczego? Dlaczego to jest śmieszne? Śmieszne jest to, że Johnny najprawdopodobniej nie chciał wymierzać tutaj żadnej dziejowej sprawiedliwości i nie jest żadnym tutaj eko ani obrońcą lasu. On po prostu chciał zdobyć wisiorek, który zauważył w domu tego kłusownika. A upiorne, upiornie zabawny jest to, że o się pomylił. I właściwie to zabił nie tego gościa, co trzeba, bo to był inny wisiorek z zupełnie innym napisem, więc nawet i najlepszym slasherowym mordercom zdarzają się tego typu wtopy, <grym> że, że się człowiek, że się człowiek myli i zabija nie tego, nie tego, co trzeba. No ale jest jakieś takie, jakiś taki duch unoszący się nad tym filmem, że jednak te naturalne kręgi życia są ważnym elementem funkcjonowania i że ten John jest jednak zespolony z tą miejscówką, w której, w której spoczywa i w której się czasami budzi, żeby, żeby zrobić porządek, poczuć ten swój jakiś taki wewnętrzny przymus zabijania, co też zresztą jest w, w tej końcowej fazie filmu wytłumaczone wprost, że niektórych motywacji nie jesteśmy w stanie racjonalnie wytłumaczyć, mhm. bo to jest po prostu taka naturalna siła. Instynktu nie oszukasz, po prostu to się boogie dzieje. Man, i prawda? I tyle, nie? Tak jak właśnie boogie odczuwa chęć zabijania nastolatków, tak samo niedźwiedź ma potrzebę atakowania, kiedy nadarzy się ku temu okazja, nie? Tam jest właśnie ten finałowy dialog, kiedy pani z samochodu opowiada o tym zjawisku nadzabijania, nie? Czyli takiego przedziwnego pędu ku Morderczym skłonnościom, które jest również utożsamiane z tym obliczem zwierząt. Nie? Z, ona tam wspomina wilki, hieny i, i inne drapieżniki. Nie? Więc to wszystko się jednak do, do dość czytelnie komponuje. Chciałabym wierzyć w to, że jest to. Jednak mimo wszystko jakiś tam komentarz związany z tym, że no jednak ekologia, nie? że idziemy w kierunku jakiegoś tam horroru trochę ekologicznego, bo tutaj jest wspomniane kłusownictwo, ale są też wspomniane wyręby lasu. Oj, Ta właśnie. Pierwsza masakra, która. która jest backstory. Wspomniana, ten origin story bohatera, tak jest, no to jest to masakra Drwali, którzy zajmowali się wyręb, wyrębem lasu właśnie w tych. W, te, w tej miejscówce, nie? więc być może jednak z jednej strony Johnny jest taką siłą natury, ale może też ma jakieś tam własne, osobiste problemy do rozwiązania, a, że przy okazji sprząta. Chociaż ja też mam cały czas w głowie ten twój tekst związany z przyrodą w slasherach i wydaje mi się, że wnioski, które tam postawiłaś na temat tego, że z jednej strony ta Przestrzeń tak bardzo rajska, te spokojne miejscówki, na których nagle się zaczynają dziać potworne rzeczy. No to to bardzo pasuje do tego filmu. nie? Te argumenty, które sformułowałaś, trafiają tutaj bardzo, bo coś, co powinno być azylem i powinno być taką przestrzenią wytchnienia, spokoju, no bo te dźwięki lasu są bardzo kojące. Ja się nawątam w ogóle. Piękny są ten moment po prostu z tym klifem, kiedy, kiedy nasz Johnny stoi, stoi tam nad tym urwiskiem, no to rany, jakie tam są po prostu przepiękne, przepiękne widoki. No i to, że ta przestrzeń, która ma nas koić, chronić, uspokajać, nagle staje się tą stroną atakującą, to też jest przepiękne postawienie przy dziwnych, morderczych akcentów w slasherach. I myślę, że w przypadku tego filmu też można śmiało takie wnioski formułować i że będą one jak najbardziej zasadne. Jak najbardziej. Można się tutaj podśmiewywać, że o, eko treści, jako wątki, że o czym my w ogóle pieprzymy, za przeproszeniem, nie? E, I okej, okay, może nie we wszystkich filmach one wybrzmiewają jako coś świadomego, co twórca chciał pokazać, czy, czy, czy on sam miał takie założenia. Ale mimo wszystko, często w tych właśnie slasherach leśnych przybysze z zewnątrz są jakimiś intruzami. Niekoniecznie mają jakby złe założenia, niekoniecznie chcą szkodzić, ale rzeczywiście jest w nich coś takiego, że masz poczucie, że oni niekoniecznie przejmują się tym miejscem, w którym się znajdują, że traktują to... No i przynależą tą... do tej rzeczywistości, tak, nie? Tak, tak, są mhm. Tak, i że traktują trochę ten las, tą przestrzeń w sposób taki bardziej, bardzo użytkowy, że my tutaj m, przyjeżdżamy, więc my musimy z tego miejsca korzystać i wlezie. Nie mhm. ma w tych bohaterach takiego poczucia... E, pokory. Pokory, dokładnie. Idealne słowo. I takie wątki pojawiają się często w, w tych, wiesz, filmach, no, wspomniany wąż z początku 13. Nie wiem, podejrzewam, że na obozowisku były jakieś widły czy grabie, na których można byłoby tego węża wynieść. Tuż przed świtem mamy obozowisko w samym środku lasu. Co robią nastolatkowie? Słuchają radia na pełny tak, regulator. Tak jest. Tutaj też mamy te wspomniane przeze mnie strzały. Nie wiemy, czy to jest strzelanie ślepakami, czy... czy normalną bronią, czy czymkolwiek innym, no ale jest jakiś taki, to jest jakaś taka forma zagłuszania, e, Bożem, zagłuszania, zakłócania e, tego spokoju, tego leśnego leśnej przestrzeni, więc nawet jeżeli te wątki ekologiczne nie są w jakiś tam mocny sposób wysnute, czy, czy, czy nie widzimy, że twórcy rzeczywiście o to chodziło, to jednak nawet przez takie drobne sceny, jakieś tego typu zagrywki, no to widać, że te slashery czemuś służą. Nie tylko właśnie tej rozrywce, prawda? No to dlatego właśnie też wyraźnie podkreślamy, że to nie jest tak, że ambient horror wymyślił ekowątki w slasherach. One były. Powiem ci, nie mogę się już doczekać, kiedy będziemy omawiać The Prey. Tutaj taki spoiler. Ale możecie sobie już obejrzeć ten film, bo będziemy go omawiać na pewno. Tam jest w bardzo ciekawy sposób rozegrany ten wątek przynależności nastolatków do przyrody i, i przyrody zabójczej, i zabójcy na, na terenie y, przyrody. Więc no, to jest ewidentnie e, nurt, który świetnie się ogląda wakacje, więc bardzo się cieszę, że właśnie na te wakacyjne miesiące przypadły nam akurat takie, a nie inne filmy, które są właśnie skupione na takiej rzeczywistości. Także tak, nawet tutaj wydaje mi się, że zgodnie z tytułem rola natury jest bardzo, bardzo wyraźna. Droga no, no, tylko... natury jest też istotna pod innymi względami, uh -huh. bo natura i wykorzystanie przestrzeni i tych wszystkich lokacji, w których film był kręcony, może też służyć pewnego rodzaju um, zamaskowaniu, niedociągnięć budżetowych, czy tam jakichś braków budżetowych. a może to, to będzie lepsze słowo. Bo uh -huh. weźmy sobie na przykład taką scenę zabójstwa w jeziorze, która Przepiękne. jest jedną naprawdę z fajniejszych, ja się tak... Y tak szeroko uśmiechnęłam jak zobaczyłam tę scenę, bo z jednej strony doskonale sobie zdaję sprawę, że nie mogliśmy zobaczyć tego mm, tak jakbyśmy chcieli, czyli po prostu wszystko w kadrze, no bo te, budżet tego filmu być może na niektóre tego typu zabawy nie pozwalał, a z drugiej strony to, że że jest ona tak bardzo właśnie osadzona w, całym tym, w, całym tym, w całej tej slasherowej tradycji, no to też wydało mi się zabawne, bo no takie nawiązania z piątkiem 13, no to tutaj się po prostu nasuwają samoistnie. Nie? I to, że bohaterka wypływa zamordowana, a morderca wychodzi na brzeg i idzie w kierunku kolejnej ofiary, no super, super po prostu. To, to, ten film dał mi tyle jakiejś takiej przedziwnej, dzikiej radości, że to jest no, głowa mała, chociaż doprowadza mnie też w niektórych sytuacjach do frustracji, bo taka chociażby scena z zabójstwem, to jest tą, z tym urządzeniem do rozłopywania drewna, no to jest chyba jedna naprawdę z takich scen, które poprzez swoją długość i poprzez tę metodyczność, którą już tak wiele razy tutaj w podcaście przywołujemy, no to była tak przerażająca, że naprawdę marzyłam o tym, żeby to już dobrnęło do, do, do końca. Ale to też trzeba umieć tak niektórymi rzeczami poprowadzić, żeby to jednak w taki sposób oddziaływało na widza, nie? Tak, w tej scenie Fargo się chowa, prawda? Oj tak. <grym> no dobra, ale tutaj mówimy dużo o tych scenach morderstw z perspektywy Johnego, czyli jak on się zabiera do działania, do roboty, nie? A chciałabym teraz odwrócić trochę kierunek naszej rozmowy właśnie na no ofiary. Tak? Powiedz mi, czy przez to, że film ewidentnie przyjmuje perspektywę Johnego, oglądamy te sceny z jego perspektywy, on tutaj z głównym bohaterem. Mhm. To jak my w ogóle jako widzowie mamy... Mm współczuć tym ofiarom? Na początku naszej rozmowy powiedziałaś, że w tej scenie, gdy ci nalestolatkowie jadą przez las, rzeczywiście możemy tutaj obudzić w sobie jakieś współczucie na zasadzie, no, każdy z nas mógł się Dułaś znaleźć takiej w takiej sytuacji, sytuacji tak. nie? I że nigdy nie wiemy, kto nas w tym lesie obserwuje. No okej, okay. i tutaj jak najbardziej się z tym zgadzam, no bo rzeczywiście sama miałam wtedy taką lękową reakcję, kurde, co jeśli mnie ktoś obserwuje w lesie. No ale tak, ciekawa jestem jak to w takim wiesz, ujęciu całokształtu, filmu jako całokształtu, jak te ofiary na nas działają. No bo tak naprawdę slasher przyzwyczaił nas do tego, że ci bohaterowie to najczęściej właśnie to mięso armatnie z tam jakimiś pojedynczymi wyjątkami, gdy rzeczywiście te postaci są na tyle fajnie zarysowane, że jesteśmy w stanie im współczuć, jesteśmy w stanie im kibicować. No ale właśnie Jednym z takich stereotypów slashera jest to, że te nastolatki są pokazywane tylko po to, żeby zginąć. No a tutaj mamy to podkręcone wręcz do takiej potęgi entej, nie? Że, że nie dość, że widzimy ich mało, głównie ich słyszymy, no to właśnie, jeszcze te sceny wyglądają, sceny morderstw wyglądają w taki, a nie inny sposób, że są takie kontemplacyjne, znowu metodyczne. Dzieją się, no niemalże mimochodem. Chociażby scena w prawda, no, Była osoba, nie, ma, nie ma, i wyłania się Johnny z jeziora. Jak to może rezonować z widzem? Byłaś w stanie tym bohaterom współczuć, czy raczej go Johnny? Ja mam tutaj jakieś takie bardzo mieszane uczucia, bo z jednej strony oni są jednak takimi bardzo bezosobowymi własami. No głosami. Właśnie. Mhm. I ja na przykład y, przy okazji tej sceny przy ognisku, to jest, to jest myślę, że dobry, dobry przykład, żeby wytłumaczyć jaki ja mam tak do końca problem z, z tymi postaciami. Nastolatków jest y, siedmiu i podczas tej sceny przy ognisku y, mamy odwrócenie trochę tej perspektywy. Jesteśmy w centrum i kamera obraca się mhm. y, o 180 stopni, 360 nawet, bo to, to przecież zatacza pełne koło. I, i generalnie to jest ten moment w, we wszystkich praktycznie slasherach obozowych, kiedy możemy tych bohaterów lepiej poznać, możemy się czegoś o nich dowiedzieć. Natomiast w, przy okazji tej sceny to ja nie do końca wiedziałam, kto jest kim, kto ja do kogo też. mówi i po co. Jedyna rzecz, która z niej wybrzmiewa poza origin story bohatera Johnego, bo tutaj się dowiadujemy kim jest, co go spotkało, dlaczego się mści, że jest taką jakąś właśnie leśną legendą i tak dalej, i tak dalej. To tutaj tylko zauważyłam pewnego rodzaju jakieś napięcie pomiędzy, pomiędzy Coltem i Trojem i był to najprawdopodobniej konflikt o dziewczynę, Final Mhm. No, ale to jest jedyna rzecz, jaką ja jestem w stanie powiedzieć z tej rozmowy, bo, bo ci bohaterowie są dla mnie taką bardzo, bardzo nieokreśloną grupą, ale z drugiej strony, widząc metodyczność Jonego i to, w jaki sposób te ataki są brutalne i wypełnione no, taką już no, skrajną, skrajną przemocą, to ja jednak czasami łapałam się na tej empatii i na tym, że jakoś tak poprzez to uwięzienie w całej tej sytuacji, no bo ja jestem cały czas mordercą, to jednak było mi żal tych, tych dzieciaków, bo taka scena, na przykład, kiedy ginie ten chłopak z Walkmanem. No to ja się złapałam za głowę i tak sobie pomyślałam, no za co? No dlaczego go zabiłeś? Na no on ci nic nie zrobił. Byliście no takim poczciwym głupkiem w tej grupie tak, trochę, i sobie, nie? No właśnie, oni go tam też przecież popychali, szturchali, gdzieś tam mu dokuczali. Jakieś ostre komentarze w jego, w jego kierunku były rzucane, więc no też takie grupy. Popychadło grupy trochę, nie? I takie tutaj sobie można hecheszki z niego robić, nie? Po, potem też. Z, złapałam się na tym, że śmierć dziewczyn strasznie mną wstrząsnęła, bo z jednej strony ktoś, kto ginie w jeziorze, a z drugiej strony, no, ta dziewczyna na klifie, no to ja tak patrzyłam na tę scenę i tak sobie myślę, dlaczego ją aż tak potraktowałeś? Nie mogłeś się po prostu zrzucić z tego klifu? Potrzebne było coś takiego, że ona nic ci nie zrobiła, nie, to, to nie ona ukradła ten, ten naszyjnik, bo w momencie, kiedy mamy głównego winnego, który doprowadza do całej tej, tej sytuacji, no to jednak już tak sobie możesz domniemywać, że ej, byłeś bezmyślny, zrobił no to a masz, nie? Tu cię spotyka sprawiedliwość. A na przykład scena ze strażnikiem, no, z nim się bardzo tak jakoś zżyłam i akurat patrząc na tę postać, tak mi zależało, żeby, żeby przetrwał. Więc no jednak mimo wszystko... Chyba trochę za mało było tutaj te, tego budowania postaci i oni są też, tutaj nawet nie ma mowy o jakichś stereotypach i jakichś takich skrótowych portretach, portretach psychologicznych, bo oni praktycznie w tym filmie nie istnieją, a widząc to, jak konsekwentnie ten szał mordowania w Johnem postępuje, no to ja w niektórych chwilach nawet nie miałam czasu się zastanawiać, czy im się uda uciec, nie? No właśnie, a Przeciwne powiedz mi, nie dopatrywałabyś się tutaj jakiejś formy niekonsekwencji, no bo z jednej strony cały film opiera się na tym, że Tą kamerę umiejscawiamy gdzie indziej, według słów mhm. samego reżysera. Robimy wszystko, aby slasher nam nie tyle pokazać na nowo, co raczej z innego kąta, tak posługując się tymi skojarzeniami z tym co powiedział reżyser tak. a czy sposób w jaki traktuje bohaterów nie jest trochę taką y, tym kultywowaniem tego stereotypu slasherowego no bo właśnie powiedziałam przedtem że y, ci bohaterowie często są y, no, tacy bezosobowi no nameowi służą tylko po to mhm. żeby ich zabić no i tutaj mamy trochę kontynuację tego tropu, jakby rozumiem to na takiej mm, warstwie czysto fabularnej, no oglądamy to wszystko z perspektywy Johnego, to mhm. teoretycznie powinno na nas działać w określony sposób, że no, ktoś się im przysłuchuje, nie? No ale mhm. właśnie, czy, mm, czy z korzyścią dla filmu nie wyszłoby yy, jednak trochę przykucie bardziej naszej uwagi do tych, yy, do tych bohaterów? Nie wiem, czy to też trochę nie wynika z tego, że oni są raczej mało sympatyczni, mhm. zarówno dla widza, jak i dla siebie nawzajem. Powiem ci, że ja miałam cały czas wrażenie, że to jest taka totalnie przypadkowa grupa. Jasno, możemy sobie mówić nazwać. o. Tak. tak, tak, tak. Jasno, możemy mówić o jakiejś szorskiej miłości, szorskiej przyjaźni <głos> i, i tego typu relacjach. No ale tutaj dynamika między tą grupą no, jest bardzo taka. Mm, Właśnie szorstka, trochę taka na krawędzi i z jednej strony to rozumiem, to na mnie działa, ale właśnie jest we mnie taki procent takiego zastanawiania się, czy, czy film nie skorzystałby na tym, gdyby jednak te relacje były może bardziej pogłębione i na poparcie tego argumentu mam nawet relację właśnie między tymi dwoma dziewczynami, które, która jest nieco bardziej zarysowana, nie mówię, że dobrze, uh -huh. ale nieco uh -huh. pogłębiona, nie? I już pojawiły się we mnie jakieś takie emocje, tak jak zresztą ty powiedziałaś, kibicujące im i takie zastanawianie się, czemu Johnny, czemu hmm. ona, nie? tak? No właśnie. Także no, no <laughs> Jest, jest we mnie takie poczucie trochę jakiejś niekonsekwencji w tym, jak e, ci bohaterowie są e, pokazywani. No, bohaterowie są nieistotni w tym filmie. Oni są <grym> no. praktycznie wprowadzeni po to, tylko żeby umrzeć. I to jest jednak e, takie... E, z, z jednej strony Chris Nasz dekonstruuje ten slasherowy... E, te, te wszystkie slasherowe tropy, ale jednocześnie też trochę wpada w te sidła. No, no właśnie, nie? dokładnie. No, bo bo e, wszystkie te sytuacje, kiedy my e, jesteśmy nawet z perspektywy Johnego świadkami pewnego rodzaju interakcji w grupie, to te momenty powinny służyć budowaniu nam tych postaci. Ja poczułam ten element budowania postaci tylko w jednej scenie, w, tej, w tym momencie, kiedy strażnik rozmawia z Chris nad leżącym, i czającym się Johnem, czekającym na atak. Tylko w tym momencie, kiedy oni tam niby rozmawiają o jakichś takich rzeczach, będących trochę ekspozycją, będących trochę wytłumaczeniem tego, co się dzieje na ekranie, dlaczego Johnny atakuje tak, a nie inaczej. Ale jednak w tym, w tym momencie poczułam, że ci bohaterowie są jacyś, że mają jakieś przemyślenia, że dochodzą do jakichś wniosków. A te wszystkie pozostałe sceny z, ze znajomymi Chris, no to no, to to były właśnie takie trochę jakby wypełniacze. A to, że oni są niesympatyczni, to też może wynikać z faktu, że my przez 90% czasu, który z nimi spędzamy, patrzymy jednak na jakiś tam wycinek relacji i patrzymy z punktu widzenia osoby atakującej. Tak jak powiedziałam, słyszymy te głosy mhm. do, docierające do nas skądś tam, więc ym, no nie mamy oglądu. Yy, sytuacji, bo ta perspektywa, to jest też w ogóle konkretna pułapka, nie? ta perspektywa mordercy z jednej strony ma w nas budować napięcie, ale ma też wywołać coś innego, pewnego rodzaju zaangażowanie. I teraz kluczowe jest to, po której stronie się opowiemy. Albo będziemy zaangażowani w to, żeby Johnny jak najszybciej i jak najbardziej krwawo się z nimi rozprawił. No i w tym przypadku i jednak w większości minut seansu tak jest, albo postawimy się i będziemy myśleć o naszych bohaterach, żeby jednak przeżyli, nie? Relacja między postacią a widzem to jest coś, co wykracza poza jakieś być może takie typowe wyobrażenia i to doskonale prezentuje naturę odbiorcy, nie? To w którym, w którym miejscu siebie postawimy w tej relacji, bo... No właśnie, oglądając slashery, to, to ja teraz też wpadłam w pułapkę. Mm -hmm. Oglądając slashery, ja tak sobie myślałam, że no tu bardzo często się utożsamiamy z mordercą, tak być nie powinno, trzeba zawsze kibicować ofierze. No a Chris nasz przyszedł, pogroził mi palcem i powiedział, że hej, nie masz racji, ja ci udowodnię, że będziesz skupiona <laughs> praktycznie cały czas na Johnem i będziesz Johnemu kibicowała. Udało mu się to. No tak, to jest też taki meta komentarz do tego, o czym mówiłyśmy w. w odcinku zerowym, mianowicie tego e, budowania, marketingu franczyz e, slasherowych hmm. właśnie wokół e, postaci mordercy, prawda? Freddy Krueger, e, Jason, Michael. E, no i to było coś, co poniosło te slashery przez niemal całą dekadę, prawda? No ale w przypadku Johnnego też mamy bardzo fajne budowanie, bardzo fajne budowanie jakiegoś takiego, czegoś, co można to pociągnąć dalej no, i rozciągnąć. No maskę że, no. Jak on w ogóle wygląda, tak? Ta maska to jest Picka. To jest coś, co się nazywa Weijen Baden i to jest tak, to hełm ochraniający przed dymem, który został wynaleziony najprawdopodobniej w 1893 roku. Poczytajcie sobie trochę o tym, jak w ogóle funkcjonowała taka maska. To jest coś naprawdę mega, mega fascynującego. I cała, cała ta stylowa Johnego, to jak on wygląda, zarówno w masce, bo jest po prostu przekozacki, jak i bez bez maski i to, że te, to jego ubranie po wyjściu z ziemi jest takie całe utytłane, przybrudzone kamuflaż. Tak on się rozkłada praktycznie na naszych oczach i jest to, jest to po prostu super. A a propos tego kontynuowania, to ja też w momencie, kiedy film się skończył, wybrzmiała ta piosenka na napisach końcowych, przy której też szeroko się uśmiechałam, to zaczęłam się zastanawiać nad tym, ile tutaj jest wewnątrz fabuły takich tropów, które mogą sprawić, że ta historia będzie kontynuowana, no bo popatrz, w finale... Ja myślę, że sama ostatnia znika. klatka daje tak. nam nadzieję. To, to, z jednej, to z jednej strony, Johnny znika, nie? To po, po, po, po, po tym całym jego yy, szale zabijania, nagle ta jego nieobecność w finale jest po prostu czymś takim nieprzystającym do całej tej slasherowej konstrukcji, no bo zawsze jednak jest ten ostatni moment, kiedy mhm. morderca otwiera oczy, albo się z nienacka i wiemy, że hej, będzie kolejna część, więc mogą pójść jak najbardziej w tym kierunku, ale samo to wspomnienie masakry też jest takim polem, na którym można dobudować kolejną część tego filmu, no bo my mamy tutaj zarysowane jakieś tam ogólne e, informacje, co się wydarzyło, co do tego doprowadziło, ale my tę masakry możemy na przykład zobaczyć, więc jestem ciekawa, czy In A Violent Nature będzie takim po prostu jednorazowym strzałem, takim filmem autonomicznym i on pozostanie tylko tą jedną, tym jednym obrazem, jednym filmem, czy jednak Chris nasz pójdzie za ciosem i spróbuje pobawić się jeszcze więcej z tymi swoimi wyjściowymi pomysłami, czy to pociągnie w jakiś, nie wiem, cykl filmów, może coś innego. Bardzo jestem ciekawa, jak to się będzie rozwijało, bo no, taki Terry fire na przykład, nie, też trafił w swój moment no nie dokładnie. zostało to pociągnięte i jest zapowiedziany kolejny film, to się wszystko jakoś tam Czekamy. kręci i buja, nie? Więc z, z, co z Johnem? Ja bym chciała wiedzieć, proszę Państwa. No dobra, skoro jesteśmy już przy finale, to trochę podrążmy tą myśl, bo tutaj też rzeczywiście jest kilka kwestii, które warto gdzieś tam szerzej omówić. Finał też jest ambientowy. Tak, finał też jest ambientowy, <laughs> dokładnie. Na moment wrócę tylko do tego, co właśnie powiedziałaś, że tutaj cały ten film trochę tak wymaga od nas um, ukierunkowania się, po czy, czy raczej opowiedzenia się, po której ze stron, której e, będziemy kibicować i mm -hmm. te emocje są rzeczywiście żywe, wyraziste i tak dalej, i tak dalej. I powiem ci, że w kontekście tego właśnie, o czym powiedziałaś, wydaje mi się szalenie e, ciekawą zagrywką ta, taka zupełna przypadkowość postaci Final Girl. Jeżeli tak nie chcecie e, spoileru, to tutaj stawiam kropkę, żegnam się znaczy żegnam sory żegnamy się z osobami, które filmu nie widziały, a witamy się z bohaterami i z widzami, którzy film już widzieli. Okej, okay. więc Final Girl. To też Wzbudziło różne emocje, różne jakieś tam skojarzenia, odczucia. Natomiast u mnie, tak jak powiedziałam przedtem, cała ta zagrywka wydała się no, szalenie interesująca, że, że nasza final girl, czyli wspomniana przez ciebie Chris tak naprawdę nie miała żadnych konkretnych predyspozycji do tego, aby tą Final Girl się stać. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Final Girl wykazuje się jakimiś cechami charakteru, które predestynują ją do tego, żeby mhm. właśnie ona się z tym mordercą starła, a tutaj no zupełnie przypadkowa dziewczyna. Warto też zwrócić uwagę na jej imię. Chris, czyli takie niejednoznaczne płciowo, to też jest Ta. chwyt, który często się pojawiał w slasherach. Często Final Girl miały bardzo takie neutralne płciowo imiona, więc Chris nasz ewidentnie ogląda slashery, ewidentnie je lubi i ewidentnie wie, czemu pewne chwyty służyły. Więc okej, okay, tutaj mamy przypadkowo Final Girl, mamy ten bardzo, bardzo długi monolog o którym wspomniałaś już wcześniej, czyli taka wypowiedź na temat natury zła, tego zezwierzęcenia również ludzi. I to nam ma budować w jakiś sposób klimatyczne zakończenie, które według wielu osób klimatyczne nie było. No bo rzeczywiście nam tutaj Chris Nasz buduje, buduje, buduje to napięcie bardzo, bardzo, bardzo mocno. Ty masz się jako widz zastanawiać, czy ta kobieta jest dobra, czy ona rzeczywiście chce pomóc Chris, czy może ona jest gdzieś tam spowinowacona z jakimiś ludźmi z lasu, nie? To kolejny slasherowy trop. Więc jakby... Rozumiem to skonfundowanie, rozumiem, że wiele osób odbiło się od tego, jak to zakończenie wygląda, bo rzeczywiście w, finał, w finale w takiej już ostatniej części filmu to napięcie nie wybrzmiewa. Dostajemy Chris wpatrzoną w dal, co z jednej strony może być takim cynicznym chwytem, który często krytykujemy, czyli takim um, otwieraniem sobie drzwiczek na potencjalną kontynuację, mhm. Ale powiem ci, że w moim odczuciu no to świetnie się to zakończenie komponuje z tym, czym slashery w ogóle są. Znaczy Chris jest dobrą final girl z tego względu, że zachowała się racjonalnie w finale. Dokładnie. W, mom w momencie, kiedy y, dostajemy scenę, kiedy ostatni jej kolega zostaje masakrowany, kurde, jak to jest fantastycznie udźwiękowione, muszę to podkreślić jeszcze raz, że to, że w tym filmie nie ma muzyki i słychać po prostu każde machnięcie, każde uderzenie, każdy rozbryzg mięsa, to wszystko słychać, to to robi takie wrażenie, że wow, głowa mała. No ale wracajmy do Chris. Y, mając całe to zaplecze związane z wiedzą na temat John'ego i to, że strażnik parę scen wcześniej powiedział, że to ten medalion jest właśnie tą pieczęcią, która trzyma Jonego w ziemi, no to ona zamiast uciekać, tak jak jej koledzy, zamiast kombinować i zostawiać jakieś pułapki, po prostu robi jedną z najmądrzejszych rzeczy. Tak. Ona pozbywa się medalionu, wyciąga wnioski i to a propos tego, co powiedziałaś, że ona nie ma żadnych tam jakichś specjalnych predyspozycji, nie jest ani, ani wybitnie zdolna, ani wybitnie wysportowana, tylko po prostu jest. jest sprytna i jest. Tak, jest. Tak. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Tak mi się właśnie wydawało, że tą jej siłą jest faktycznie zachowanie się odpowiednie do sytuacji i wyciągnięcie wniosku z tych wiadomości, które otrzymała wcześniej, co okazało się, jak, jak doskonale wiemy, słuszną decyzją, ponieważ po tylko po tym jak Chris pozbywa się medalika dostajemy odwrócenie perspektywy i nagle narracja skupia się tylko i wyłącznie na niej. Tam jest ta też świetna sekwencja tak jak Johnny przemierzał las spokojnie, tak Chris ucieka w tej białej koszulce mhm. atakowana tymi głośnymi dźwiękami przyrody i ta finałowa ta finałowa sekwencja kiedy ona już dociera w teoretycznie bezpieczną przestrzeń i spotyka na drodze samochód, który ją Zabierze z tego koszmaru, no to też jest jednak zabawa z naszymi wyobrażeniami na temat slashera, bo nie wiem, Marta, czy ty też tak miałaś skojarzenia z chociażby piątkiem 13 czy z teksańską masakrą piłą mechaniczną, no to załączyły mi się praktycznie w okamgnieniu, mm. to z jednej strony, a z drugiej strony ja się też zastanawiałam, na ile ta kobieta, która wydaje się, no chce jej pomóc, zabiera ją do tego samochodu, mówi, że zawiezie ją do szpitala. No to ja tylko po prostu. Po prostu czekałam jak ona się okaże jakąś nie wiem, złą babą, która tak, za chwilkę skręci w i po tak. prostu tam pomacha, hej Johnny tutaj, to jest ta, która ci uciekła rób swoje, a tu, to, że mamy jednak odwrócenie tych naszych oczekiwań względem tego, co się dzieje na ekranie, no to też jest całkiem zmyślny zabieg i też Chris nasz udowodnił, że no, w, w, oczekiwania to my tam sobie możemy wiedzieć swoje a reżyser robi i tak to, co początkowo sobie założył. Ta finałowa rozmowa w samochodzie, to jest jednak do pewnego stopnia dla mnie dość problematyczna kwestia, bo tak jak tam wcześniej zasygnalizowałam, ja mam ogromny problem z tym, że naszowi nagle się załączyło takie mędrkowanie na siłę, nie taka potrzeba wytłumaczenia wszystkiego tak po prostu no łopatologicznie mhm. wręcz. Nie? To, to ma oczywiście wymiar symboliczny i jest to wkomponowane w całą fabułę, bo mamy i naturę i ten atakujący niedźwiedź i tak dalej i tak dalej i ten szał zabijania. Ale tak mi to bardzo nie pasuje do tego filmu. Bo to I jest jednak... trochę takie zestawienie wprost yy, ze, zwierzęce... ze zwierzęconego człowieka, nie? Że, że człowiek no, tak. drapieżnik. Właśnie, ale to ty, ja tam wcześniej też użyłam mam takiego określenia i przywołam je jeszcze raz. To tak jakby nagle nasz stwierdził, że e, ci widzowie, którzy oglądali już te 88 minut filmu, to ja jednak, nie, to oni jednak nie są mądrzy. Oni nie skumają tego. Ja im jednak wszystko wytłumaczę. To tak jakby w pewnym momencie stwierdził, że no nie wierzy w tę swoją widownię. Bo, bo, owszem, tutaj zauważacie tropy gatunkowe, ale może jednak nie wychwyciliście tego, że w tej opowieści chodzi o to i jebud, po prostu dostajemy tutaj <głos> tak. wykład. Ta historia jest świetna. Ona jest naprawdę fajnie, fajnie opowiedziana. Super to wszystko robi wrażenie, ale... Pasuje no jak pięć do nosa w kontekście Może, całego mm -hmm. tego m, te, te, tej atmosfery filmu, którą nasz konsekwentnie budował. Gryzie mi się bardzo to zakończenie jednak. Możliwe, że ona jest też po prostu za długa, bo tutaj trochę mam wrażenie, że reżyser trochę przedobrzył, że... Ale wszystkie sceny w tym filmie są długie, Marta. Ona pasowuje tak, ile... się idealnie, nie? Tak, Długość. ale o ile wiesz, tuptający przez las Johnny pasuje do konwencji i jakby nie masz takiego poczucia, że od czapy coś jest wzięte, tak tutaj ja się totalnie z tobą zgadzam, że to jest trochę takie tłumaczenie czegoś i pokazywanie palcem e, na zasadzie właśnie widzę, ja ci wytłumaczę, więc no, no, no. możliwe, że tutaj gdyby nasz trochę poskromił jakieś takie swoje efektowne zabiegi, to możliwe, że wtedy ta scena wybrzmiałaby lepiej, mniej dosłownie. Mhm. My często mówimy, że, że takie och, negatywne podejście do dosłowności to jest wyraz jakiegoś snobizmu, ale akurat tutaj tutaj chyba rzeczywiście jest tak, że przydałoby się, żeby ta scena była mniej dosłowna. Tym bardziej, że ta ostatnia klatka no, jest takim pięknym, niejednoznacznym zamknięciu, otwarciem tej mm -hmm. historii. Więc... No bo to napięcie w niej jest, nie? I to, tak. to, to, to jest właśnie najbardziej zastanawiające, że nie można naszowi odmówić, że przez te ostatnie kilka minut, kiedy Chris jedzie tym samochodem, to ty jako widz faktycznie siedzisz cały spięty i wyczekujesz na to, co się wydarzy. Czy on wyskoczy teraz nagle na ulicę? A może, tak. a może siedzi tam na tej pacie, Może go nie zauważyliśmy? Może się w jakiś sposób tam po prostu przemknął? Może okaże się, że ta babka obok faktycznie jest, nie wiem, jakąś tam w zmowie. dokładnie. dokładnie. Może akurat, nie wiem, będą mieli jakiś wypadek, kurde, koło przebiją i będą musiały się zatrzymać i on je zaatakuje. I ty <śm> cały czas <śm> siedzisz i tam te, ten tok myślowy ci się po prostu buduje różne scenariusze w głowie, a w efekcie dostajemy Zakończenie, które gdyby, gdyby zostało zredukowane tylko i wyłącznie do tej ostatniej klatki, kiedy Chris wsiada do samochodu, bez całej tej rozmowy, mm -hmm. rozumiesz? Chris tak, wsiada tak. do samochodu, zatrzymuje ten samochód, macha pomocy, wsiada do samochodu, pani wychodzi, zaczyna jej tam opatrywać ranę, ona patrzy w ten las i w tym momencie dostajemy napisy końcowe. Było to by idealne. była perfekcja, a, a ta rozmowa jednak jest, jednak jest takim, no właśnie. Budowaniem nadziei na to, że może jednak, może jednak jeszcze coś się tutaj wydarzy, no bo skoro ona mówi o tym, że no te zwierzęta atakują, że to jest coś takiego nie do ogarnięcia, że my nie wiemy skąd to się bierze, no to ty sobie widzu myślisz, no dobra, skoro to się pojawia i trwa, no to chyba nadal jeszcze ten szał będzie i no, może się trochę to nie? nie. nie? Tymczasem. Ale wiesz co? Mimo że jak najbardziej się podpisuję pod tym o, co mówisz i rzeczywiście to zakończenie gdzieś gdzieś tam odstaje jakością od czy, czy poziomem od jakości właśnie reszty filmu, mhm. to mimo wszystko nawet mimo że wygląda tak jak wygląda to ja mam poczucie takiego dzieła spełnionego to pewnie za duże słowo, ale no już niech będzie z braku lepszego, <gry> że jakiegoś tak budowanego z jakimś konkretnym wyobrażeniem o tym, jak ta historia ma wyglądać. Jasne, no tutaj cięcia, by, cięcia montażowe byłyby no, zbawienne, ale no, mimo wszystko nie mam jakiegoś takiego o, poczucia m, złości wobec reżysera. Często tak jest, że e, nie wiem w slasherach coś dzieje się w taki, a nie inny sposób. Mm -hmm. Coś jest tak ucięte, tak pokazane, że jednak jest taki, taki niesmak. Tutaj mam takie, okej, okay, zrobiłeś to po swojemu. Nie do końca jest to w moim mm, guście, w moim jakimś tam wyobrażeniu, ale ale okej, okay, ale mimo wszystko to kupuję i to jest w sumie fajne, bo ym, to też była sztuka, aby tą y, wizję wiesz przeprowadzić od początku do końca w takim bardzo autorskim kluczu. No i wydaje mi się, że Naszowi to się udało. Nie wszystko pewnie trafi do każdego, nie wszystko pewnie każdemu się spodoba, czy to film jako taki, czy zakończenie, czy, czy inne tam aspekty całej historii, ale no ja jestem naprawdę mega szczęśliwa, że ten film powstał i że on się tak totalnie nie mieścił w tym, jak wielu recenzentów chciało go określić jako ten ambient mm -hmm. horror. Powiem tak. Ci, że gdy ja usłyszałam po tym filmie, o tym filmie po raz pierwszy, właśnie z tą etykietą ambient horror, to już miałam takie mech, takie o Jezu, znowu coś tam, coś tam, bla, bla, bla, bla, nie? A dostałam prawdziwą petardę. Slasher, film, ogólnie horror, który na 100% będzie w czołówce moich ulubionych horrorów tego roku. No, zdecydowanie, w mojej też. Znaczy ja też zastanawiam się nad tym, jakim ja jestem odbiorcą, bo jednak trochę się no, oglądałyśmy tych filmów festiwalowych i to slow cinema też jest nam bliskie i znamy te zasady, które działają i które którymi rządzą się konkretne podgatunki filmowe, więc my też jednak jesteśmy chyba trochę w bardziej uprzywilejowanej pozycji mimo wszystko, bo ja początkowo jak zaczęłam oglądać ten film, to bardzo często przez myśl przebiegało mi takie hasło, że jest to forma bez treści. Trochę mi teraz jest wstyd, bo jednak to pierwsze wrażenie, na które dałam się złapać, czyli właśnie te momenty, kiedy Johnny wędruje przez las i to wszystko jest tak powtarzane budując pewnego rodzaju rutynę, no to jednak odwraca uwagę widza od tego, czym w, efek w efekcie w jaki sposób powinno się czytać ten film. Czyli po pierwsze jako eksperyment, a po drugie jako dekonstrukcję gatunku. I ja się bardzo cieszę z tego, że ten film pojawił się akurat konkretnie w tym momencie, kiedy już mam te, te, te narzędzia, żeby niektóre rzeczy poodczytywać. Kiedy 90% oglądanych przeze mnie w ostatnim czasie filmu to slashery, <śmiech> <śmiech> więc, więc, wiadomo, że, więc wiadomo, że Wiadomo, że trafił Chris Nash w swój moment. No ale mimo wszystko dla takiej sceny jak chociażby no, zabójstwo dziewczyny ćwiczącej jogę, no to jednak ten film warto, warto obejrzeć, bo faktycznie jest w tym dużo fanu i jest w tym też sporo takiej jednego odrobinka świeżości, tak, tak, takie mam wrażenie, że ten, ten, ten film jednak jest takim haustem trochę innego leśnego powietrza, którego mimo wszystko potrzebowaliśmy w obrębie tego slasherowego gatunku. Wiadomo, że to nie przepasuje każdemu i ty to podkreślałaś i ja też to powtórzę, bo, no bo, bo to jest pewnego rodzaju problem, ale chyba nie do końca problem z dziełem, tylko z nami, odbiorcami, czego, czego my oczekujemy. To A prawda. bawić się na tym filmie można, bo naprawdę <głos> przez większość seansu szeroko się uśmiechałam z przeróżnych ja powodów, więc próbujcie. Oglądajcie. Także kochani, um, ubierajcie, zakładajcie wygodne buty, pakujcie plecak i wyruszajcie do lasu, ale uważajcie na to, kto was obserwuje. I do usłyszenia w kolejnym odcinku Kobiet Eksploatacji. Dzięki Bogusia za dzisiaj. Do usłyszenia. Bardzo. Dzięki, dzięki. Nie zabierajcie medalików w lesie. Jak znajdziecie jakąś taką miejscowość z dziwnymi przedmiotami, nie tykajcie, bo to się może źle skończyć. Uważajcie Dokładnie. na siebie. Do usłyszenia. Pa, pa, pa. pa.